Z teraz z sesji krótkich prezentacji też wypadła prezentacja Archiwa prywatne otwarte, bo prelegentka zadzwoniła, że się ciężko rozchorowała. Także zrobimy tak, że tę sesję będzie moderowała Pani, pani Jola Janus. Wystąpi Pani Anna Rak, Maria Rubersz, Michał Majewski. Krystyna Jędrzejska-Szmek, Marta Gaj i Pani Jadna Potęga, która jakby wskoczy sprawnej do naszych Między każdy będzie miał 15 minut na wystąpienie i potem jeszcze sobie zostawimy trochę czasu na jakieś pytania i może podsumowanie po prostu tej konferencji Także chcielibyśmy się w ciągu tych dwóch godzin teraz wyrobić o. Witamy po przerwie zatem i ja mam taką propozycję, chcielibyśmy zaprosić wszystkich prelegentów tutaj do nas na SOFY i tak jak już to zostało powiedziane, prezentacje będą trwały po 15 minut i dopiero po wszystkich prezentacjach będzie czas na pytania i dyskusje, a tę sesję zaczyna wystąpienie Pani Anny Rak i oddaję głos Pani Anny. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Anna Rak, reprezentuję Muzeum Górnośląskie w Bytomiu. Bliżej od kilkunastu lat zajmuję się działem edukacji, działaniem edukacyjnym w Muzeum Górnośląskim. I cóż chcę powiedzieć, przede wszystkim moje wystąpienie tutaj to będzie pokazanie w jaki sposób wolne licencje funkcjonują w obrębie naszej placówki. One funkcjonują od trzech lat. Się, zjawiły się tam, powiem szczerze, użyję słowa troszeczkę przypadkiem, troszeczkę od kuchni. Natomiast w tej chwili jesteśmy orędownikami tej idei i wiemy, w jaki sposób ona pozytywnie wpłynęła na nasze działania. Na samym początku od razu, o właśnie, przyznam się państwu, wytłumaczyć się z tej barokowej formy, którą państwo widzą na prezentacji. Ona nie jest przypadkowa, mianowicie powiem w ten sposób. To, co w każdej placówce muzealnej jest mocną stroną, którą bronimy, to jest ogromny potencjał intelektualny, potencjał, y, który płynie z tego co z, zgromadzonej przez nas wiedzy, zgromadzonej i opracowywanej. Natomiast z drugiej strony to może tworzyć pewną barierę, to może tworzyć i na pewno tworzy pewne ograniczenia, tak jak te ramy, które tutaj mamy. Ograniczenia, które nie pozwalają nam w łatwy sposób iść nową drogą, korzystać z nowych technologii, korzystać z nowych rozwiązań. Czasami to, co stare, to co wypracowane przez lata jest bezpieczniejsze. My w Muzeum Śląskim w Bytomiu spotykamy się z tą postawą kuratorów wystaw, kustoszy reprezentujących dane działy, pracowników merytorycznych, którzy rzeczywiście na samym początku, kiedy wprowadzaliśmy licencję Creative Commons byli nastawieni negatywnie. Negatywnie również były nastawione przede wszystkim osoby decydujące w muzeum, te, które miały coś do powiedzenia, szczególnie pod względem finansowym. I to pytanie, które pojawiło się w zeszłym w dniu wczorajszym, to znaczy pytanie odnośnie, czy my w tym momencie nie tracimy odbiorców, jeżeli puszczamy coś na wolnych licencjach w internecie, czy oni w ogóle do nas przyjdą, było pytaniem podstawowym. Aczkolwiek po trzech latach możemy powiedzieć, nie tylko przyjdą, za chwileczkę pokażę liczby, nie tylko przyszli, ale wprost przeciwnie, bardzo nam to pomogło, mamy ich więcej. Zaczynając od początku, właśnie jeszcze tytułem wstępu powiem o jednej rzeczy. Muzeum Górnośląskie, to też żeby Państwu uzmysłowić, w Bytomiu. Jest to placówka, która znajduje się w tak zwanym sektorze, jak to kiedyś ładnie było powiedziane, Polska B, czyli Polska, która pracuje troszeczkę na innych standardach polityczno-finansowych i to niestety na nas wpływa. To, co mówimy pod słowem kryzys, nas dotyczy troszeczkę inaczej. Po pierwsze jest to placówka, która ma półtora miliona eksponatów, która jednocześnie ma działy sztuki, archeologii, przyrody, etnografii, historii. Ponad 100 lat historii i tutaj ilość publikacji stoi za nami jako dobry przykład Natomiast jest to jednocześnie placówka, która pracuje praktycznie na zerowym budżecie My realizujemy swoją misję i to w tej chwili całkiem nieźle, aczkolwiek nasze problemy z tym związane są trochę większe no To co, z czym się spotkaliśmy w tym roku to fakt w styczniu, kiedy nasza księgowość poinformowała nas, że do, na działanie merytoryczne na cały rok wszystkie działy czyli na na wystawy, na publikacje mamy całe 7000 złotych i oczywiście do edukacji na wkład własny y y żadna złotówka nie trafi, nie trafi, to jest jakby rzecz oczywista stąd właśnie bardzo często pojawiają się sprzeciwy chociażby naszej księgowości dlaczego my mamy tę publikację pokazać w pdf-ie, przecież jeżeli oni ją zobaczą, ściągną, wydrukują to my w tym momencie tego nakładu nie sprzedamy i to nam się nie zwróci jak będziemy inwestować w kolejne publikacje, co dalej? Co wtedy zrobiliśmy? Przede wszystkim no, zaczęliśmy, nasze y, przełamywania tych barier zaczęliśmy 3 lata temu od pierwszego programu y, grantowego. Był to program Rewizje, program rozwoju świadomości kultury audiowizualnej w czasach nowych mediów, realizowanego w ramach drugiej y, edycji Akademii Orange. Y, I właśnie w ramach drugiej edycji Akademii Orange jako taki dodatek, y, warunek y, podjęcia de, y, dotacji pojawiły się pojawiła się licencja Creative Commons, wszystkie produkty, czyli publikacja poprogramowa, scenariusze zajęć lekcji, stady case, które były pisane właśnie do tego programu, miały ukazać się na wolne licencji. Ponieważ w tym, akurat w tym programie jeszcze nie pojawiały się eksponaty muzealne, łatwiej, łatwiej było to zaakceptować pracownikom, znaczy naszym przełożonym, którzy decydowali o tym, czy, czy wprowadzamy licencję, czy nie. Znaczy polegał sam program, krótko powiem my przede wszystkim zwróciliśmy y, uwagę na to, że młodzież nie do końca rozumie nowe media oni z nich korzystają, natomiast nie do końca rozumieją przekaz. Chcieliśmy wy, wykształcić y, świadomego odbiorcę kultury audiowizualnej, czyli takiego, który rozumie perswazyjny charakter potrafi go wykorzystać i wykorzystać w niekonwencjonalny sposób. Mianowicie młodzież, Pytomska y, młodzież miała za zadanie zrobić y, własnoręcznie y, reklamę Muzeum Górnośląskiego w formie y, marketing wirusowego, która pojawiała się, pojawiła się w internecie, pojawiła się w mediach pokazując ciepły obraz samej instytucji. Dla nas wyzwaniem w tym wypadku było to, że zaczęliśmy pracować szerzej z młodzieżą licealną, młodzieżą, która tak naprawdę do naszego gmachu, pomimo tego, że mieszka gdzieś obok, niekoniecznie zaglądała. Także oni się do tego przyznawali, potrafili pokazać swój stosunek i potrafili, zaczęli zmieniać naszą instytucję. Zaczęli proponować rozwiązania, które zbliżyłyby młode pokolenie właśnie do tego miejsca. Efektem była ankieta, którą Państwo można na pewno w internecie zobaczyć, nie będę dzisiaj odpalała tych prezentacji, tych filmów, ponieważ troszeczkę by nam się to przeciągnęło. Reklama, która była, to była akcja społeczna, która była stworzona w przestrzeni miejskiej. Młodzież zadała pytanie obywatelom, czego im tak naprawdę w mieście brakuje. Każdy kolor, jeden kolor to była inna sfera działalności kulturalnej i tych chłopców, których mamy tak pięknie, kolorowo tutaj pokazanych, oni zostali po prostu przez mieszkańców pytomia pomalowani. Yy, mówiąc brutalnie, natomiast w ten sposób zrobiliśmy jakby taką statystykę, która pokazuje yy, tak naprawdę yy jak widzą instytucje kultury mieszkańcy Bytomia. To pierwsze otwarcie przede wszystkim na społeczeństwo dało nam taką, taką odpowiedź zwrotną bardzo pozytywną. Zawiązaliśmy wiele takich kontaktów, które na trwałe w tej chwili już funkcjonują w muzeum. No i zrodził się kolejny pomysł, kolejny program, tym razem w ramach trzeciej edycji Akademii Orange. Był to wizjer, obraz w kulturze, kultura obrazu. W tym wypadku po pierwsze chcieliśmy stworzyć taki bardzo kompletny program mówiący o obrazach i obrazowaniu, skierowany do różnych grup wiekowych. Był to program, gdzie mieliśmy swoją gałąź dla uczniów, dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. Mieliśmy zajęcia dla gimnazjalistów i licealistów, jak również mieliśmy wykłady dla nauczycieli, które pokazywały, że na obraz można patrzeć nie tylko z perspektywy antropologicznej, ale każdy z nas, w zależności od specjalizacji, inaczej to samo dzieło jest w w stanie odczytywać, innymi środkami i innym językiem o nim opowiada. W ramach tego projektu powstała oczywiście publikacja ze scenariuszami, która została na licencji Creative Commons opublikowana w internecie również. To jest publikacja powykładowa i postprojektowa. Natomiast to, co ciekawe, robiliśmy z dziećmi. Z dziećmi mówiliśmy o obrazach. Korzystając z tradycyjnych obrazów wiszących w galerii sztuki XIX i XX wieku, korzystając z galerii współczesnej Przechodziliśmy z tych tematów do obrazów troszeczkę bardziej ulotnych. Obrazów, które tworzyliśmy za pomocą piasku malowanego na podświetlanym stole. W ten sposób powstały animacje poklatkowe. Uczyliśmy ich zasad tworzenia filmu animacji poklatkowej. I powstały, powstało w ten sposób kilka interpretacji znanych obrazów. Ja może, albo spróbuję jeszcze puścić. To, co Państwo za chwileczkę zobaczą, może to jest, to jest film stworzony przez przedszkolaków. To jest y, interpretacja śniadania na trawie. Y, śniadania na trawie, tak? Ona jest bardzo oniryczna, y, to, to, to jako ciekawostka. Ja w tym czasie spróbuję jeszcze wyjaśnić jedną rzecz. Co tak naprawdę dla nas ciekawego jeszcze było w tym programie? I co było taki, takim takim kolejnym wyzwaniem, Mianowicie z gimnazjalistami i licealistami zaczęliśmy rozmawiać o mm, archiwizacji i digitalizacji. Tam y, w tym bloku punktem wyjścia były y, stary album, album pochodzący z 1932 roku, album pokazujący bytom. Widziane oczami młodego chłopca Hańca Potyki, 18-latka. Był to dla nas punkt wyjścia, punkt do dialogu ze współczesnością. Młodzież odnalazła te miejsca, zrobiła swoje fotografie i, i zrobiła swój. wystawę, która pokazywała ich spojrzenie na bytom roku 2012. To co ciekawego zrodziło się podczas realizacji tego projektu to jest wielka akcja społeczna, której wzięło ponad 2,5 tysiąca osób. Młodzież zachęciła mieszkańców Bytomia do zrobienia zdjęcia Bytomia takiego, jakim oni go widzą i do pokazania swoich zdjęć na wielkiej wystawie. Wystawę, która ciągnęła się w Holu Głównym Muzeum Górnośląskiego od czwartego piętra do parteru każdy mógł przyjść tej jednej nocy, to był maj, zawiesić swoje zdjęcie na kolory we wstążkach zwistających z, z, z, z, z balustrady i w ten sposób była to i chyba jedna z największych e, oddolnych wystaw e, pokazujących w jaki sposób mieszkańcy widzą miejsce, w którym żyją. E, Powiem szczerze, ja dość emocjonalnie jestem związana z tymi rysunkami, z tymi maluchami. To, co udało nam się osiągnąć i to jest dla nas bardzo ważne, nagle się okazało, że to otwarcie w internecie, to opuszczanie scenariuszy, filmów, publikacji na wolnych licencjach, wprost przeciwnie, nie ograniczyło nam zwiedzających, nagle ta ilość lekcji, którą prowadzimy zaczęła rosnąć. I rosnąć tak bardzo dla nas znacząco, bo rok 2010 to jest 120 lekcji zrobionych, lekcji edukacyjnych zrobionych w muzeum, rok 2012 to jest 220 lekcji, 2013, nie, 2011, 2013 to jest 330, a w tej chwili ten lini 330 zrobiliśmy w pierwszym półroczu. Czyli krótko mówiąc, to co y, budziło największe obawy, czyli to, że jeżeli my będziemy się pokazywać w internecie, jeżeli będziemy pokazywać jakikolwiek y, również y, zabytki, które są pod naszą y, opieką, pozbawi nas tego realnego odbiorcy, z którym bardzo nam zależy na takim indywidualnym kontakcie. Y, y, y, jak Państwo widzą, y, w jaki sposób nasi przedpolacy potraktowali... Y, y, Podtraktowali słynny obraz, to jest ich wizja, ich zdaniem właśnie to, właśnie to powinno tak powinno wyglądać śniadanie na trawie. No i kolejna, kolejna, jeszcze raz, kolejny program, który realizowaliśmy w tym roku to jest trzecia, czwarta edycja Akademii Orange, etnografika. Tym razem zależało nam przede wszystkim na tym, aby stworzyć nowy rodzaj edukacji regionalnej, takiej edukacji, która przede wszystkim przyciągnie dzieci i młodzież do muzeum. Zwróciliśmy uwagę, że o ile z edukowaniem tych najmłodszych, czyli przedszkolaków i szkoły podstawowe nie mamy problemu, o tyle mówienie o tematach związanych z tradycją regionu z gimnazjalistami jest już mało atrakcyjne dla, dla młodego pokolenia. W związku z tym postanowiliśmy ich zaprosić do tworzenia programu, ich zaprosić do tworzenia materiałów, ich zaprosić do odkrywania tak naprawdę kultury ludowej. Wytrychem, który tutaj był, to były badania terenowe. My ich nauczyliśmy tylko, w jaki sposób te badania profesjonalnie przeprowadzić. My pomogliśmy im, razem z nami wyjechali do pobliskiej wsi Ornotowice i tam już na miejscu mieli możliwość skontaktowania się ze starszymi mieszkańcami miejscowości i wypytania o zwyczaje rodzinne, o tradycje, o młodość. Te wszystkie badania zostały profesjonalnie opracowane na kartach materiałowych i w postaci 396 kart, bodajże tyle ich tam jest, umieszczone oczywiście na wolnych licencjach w Internecie. Jest to materiał badawczy zrobiony przez gimnazjalistów. To samo się działo z, na terenie jeszcze muzeum. My tak jakby daliśmy możliwość ingerencji społeczeństwu w to, jak wygląda nasza wystawa etnograficzna. Powstał kącik edukacyjny stworzony w 100% przez dzieci i młodzież. To oni proponowali formy, jakie ich interesują. To oni razem z nami na zajęciach stworzyli filmy animowane. Są to zarówno animacje aktorsko-rysunkowe. Aktorsko tak jak Państwo widzą, grafika w 100% jest stworzona przez dzieci. To widać na samej górze, jak i filmy, które powstały na zasadzie starego kina. Po co nam te filmy? Przede wszystkim po to, że w momencie, kiedy prowadzimy zajęcia i mówimy o zwyczajach rodzinnych, mówimy, czym są swaty, możemy wykorzystać taki film, jak swaty, podczas lekcji. To samo się dzieje z Andrzejkami. Czyli są to materiały, które gdzieś ich skupiają, które chyba lepiej do nich przemawiają, które oni sami stworzyli. Także myślę, że ten materiał jest bardziej dostosowany właśnie do młodego pokolenia. Taki kącik edukacyjny z grami edukacyjnymi, z materiałami edukacyjnymi, z lalkami edukacyjnymi, bo one też były projektowane u nas w muzeum, z wyświetlanymi filmami i z szafą pradziadka, czyli z szafą, która pozwala nam się przebrać w stroje ludowe. Taki kącik znajduje się na naszej wystawie. Do wszystkich materiałów, wszystkie materiały powstały podczas projektu, czyli my nie mieliśmy jakiejś idei, jakie rozwiązań, które narzucaliśmy, one powstały w trakcie wspólnej pracy. Myślę, że właśnie kolejna rzecz, która, która się pojawiła, zaczęliśmy prowadzić już kilka w tej chwili blogów internetowych, blogów, na których dzielimy się i wrażeniami właśnie z badań terenowych, dzielimy się materiałami, które powstają i jest to jakby taka platforma do, do współpracy, do wymiany. Od tych trzech lat, powiem szczerze, zmieniło się u nas muzeum bardzo dużo. Po pierwsze Istniejemy w internecie w zupełnie inny, w innej formie. Nie wyobrażamy sobie jakby tej edukacji bez nowych mediów. Przede wszystkim zwiększyła nam się, tak jak już mówiłam, frekwencja. To ludzie z zewnątrz przychodzą i dają nam swoje propozycje, co oni widzieliby właśnie w naszej przestrzeni muzeum innego. Zmieniliśmy przede wszystkim podejście, podejście naszej dyrekcji, podejście księgowości do, do wykorzystania licencji Creative Commons. Coś, co było nie do przejścia jeszcze trzy lata temu, w tej chwili jest jakby normą. Wprowadzamy chociażby tego typu podejście w działach merytorycznych. W tej chwili powstaje blog, który pozwala nam komunikować się z, z na przykład osobami zainteresowanymi konserwacją. Nasza pracownia konserwatorska zaczyna publikować efekty swojej pracy, kolejne etapy swojej pracy i dzielić się swoją wiedzą. Myślę, że to nie byłoby możliwe bez tych małych kroczków. To znaczy, gdyby nie to, że Akademia Orange w pewnym momencie podała nam tę wędkę, z którą niekoniecznie widzieliśmy na początku co zrobić. Bo to była jakaś możliwość, ale powstało też pytanie, czy jest nam ona w ogóle potrzebna, czy na polu działalności muzealnej tego typu postawa jest słuszna. W tej chwili wiemy, że tak, że to rzeczywiście pozwoliło nam w jakiśkolwiek sposób że Zmienić, y, y, zmienić naszą y, rzeczywistość i przyciągnąć młodych ludzi do muzeum. Y, to, co, y, to co nas cieszy, y, to przede wszystkim to, że rzeczywiście mamy taki feedback, wiemy, że na przykład y, placówki kulturalne, kulturalno-oświatowe, korzystają z naszych materiałów. Zgłosił się do nas chociażby Uniwersytet Śląski Wydział Pedagogiki. Panie, które przyznają się, że pokazują nasze materiały, pokazują nasze programy, że na nich uczą studentów, ale jednocześnie zaproponował, czy my możemy edukować studentów w taki sposób, że oni przyjeżdżają i uczestniczą w zajęciach dla przedszkolaków. W ramach tej współpracy Dopiero niedawno mieliśmy 120, w czerwcu mieliśmy 120 studentów z Wydziału Pedagogiki, którzy, którzy uczestniczyli w naszych zajęciach Także myślę, że, że coś co, co Powiem szczerze, nasza placówka, jeżeli chodzi o, o, o sposób funkcjonowana była placówką dość skostniałą, która niekoniecznie widziała przed sobą możliwości. Wynikało to oczywiście z ograniczeń finansowych. Dzięki właśnie zastosowaniu tej polityki otwartości potrafiliśmy coś zmienić. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. myślę, że to Dziękujemy bardzo. I teraz zapraszamy Panią Marię Rubersz z prezentacją na temat otwartości w obszarze Fundacji Korporacyjnych. Dzień dobry, Maria Ruberz reprezentuję Fundację Sztuki Polskiej ING. Zanim powiem, na ile Fundacja jest otwarta, a na ile jest zamknięta, to krótko przedstawię naszą działalność, bo myślę, że duża część z Państwa po prostu nie spotkała się nigdy, nie słyszała za bardzo o naszej działalności. Zaczynam, pokazuję fotografię z biura, tak na co dzień wygląda, wygląda kolekcja, która jest reprezentowana po prostu w biurach, w biurach ING ale generalnie fundacja powstała w 2000 roku. Założycielami fundacji są spółki z grupy ING, które działają w Polsce, które do tej pory łożą na działanie, na działanie fundacji. Polityka wspierania kultury i sztuki jest w ogóle wpisana w taką globalną politykę, politykę ING, z tym, że mamy niezależność, nie jesteśmy w żaden sposób powiązani z innymi fundacjami czy kolekcjami, które są na, na świecie, w innych miejscach w Europie, czy, czy poza Europą. Kor naszej działalności to jest, to jest wspieranie polskiej sztuki współczesnej, która powstała po 1989 roku, to jest taka umowna data, bo po przemianę dopiero wtedy pojawiła się grupa ING w Polsce. Więc kolekcjonujemy sztukę współczesną, wspieramy głównie młodych artystów, Poza, poza kolekcją oczywiście mamy różne inne działania, czy to są wystawy, czy konkursy, czy współpraca z instytucjami publicznymi. O tym dzisiaj za bardzo nie będę opowiadać, głównie skupię się na, na kolekcji. To, co warto zaznaczyć i o czym często, nie, często jest inaczej interpretowane, to mimo tego, że jesteśmy działamy przy instytucjach finansowych, Kolekcja fundacji nie jest lokatą kapitału. Znaczy to, jest zupełnie inne, to jest zupełnie inny cel. W razie gdyby na przykład fundacja została z jakiegoś powodu zamknięta, kolekcja trafi do, do Zachęty. Z Zachętą mamy podpisaną już um, od 8 lat umowę na temat um, współpracy. Zachęta wspiera nas merytorycznie. I w razie gdyby coś się stało z fundacją, to po prostu ta kolekcja nie zostanie, nie wiem, skapitalizowana, tylko zostanie po prostu przekazana do, do zachęty. Fotografia z wnętrza IMG przy Placu Trzech Krzyży, tak na co dzień funkcjonuje, funkcjonuje kolekcja. To jest jedna, to jest, to jest oczywiście fragment, w, mamy w kolekcji 44 prace które są prezentowane w trzech miejscach, poza Placem Trzech Krzyżów, z którego zresztą w wkrótce się wynosimy. Jest to siedziba przy Malczyskiego w Warszawie oraz, oraz Katowice. I jak widać, jest to kolekcja bardzo, bardzo zamknięta, z tego względu, że jest po prostu prezentowana nie w instytucji, która jest dostępna, tylko w centrali np. banku czy, czy centrali czy centralach innych spółek, grupy ING, do których po prostu zwyczajnie człowiek nie ma wstępu, jeśli nie załatwia tam jakieś sprawy. Tam też nie ma oddziału banku, więc to jest normalnie interesanci po prostu tej kolekcji, tej kolekcji nie widzą i szkoda. Natomiast to, to w jaki sposób staramy się wykorzystać i jednak ją udostępniać, pokazywać, to po pierwsze zależne na tym, żeby pracownicy ING, samych pracowników ING Banku jest w Polsce około tysięcy, więc w gruncie rzeczy jest to dosyć szeroka grupa ludzi. Staramy się do nich do nich docierać i to nie, staramy się tą komunikację taką jednostronną zmieniać, to znaczy to jeszcze do pewnego czasu po prostu staraliśmy się pisać o tym, że mamy nową pracę, Realizujemy taki projekt, tutaj coś się, coś się dzieje, natomiast jakieś dwa lata temu zaczęliśmy organizować rodzaj konkursów i szkoleń, które są dedykowane pracownikom nie tylko centrali, ale za pośrednictwem internetu docieramy cienia, właściwie do Um, starały się dotrzeć do, te, do tej grupy 8 tysięcy mniej więcej pracowników, organizując na przykład krótkie szkolenie na temat tego, czym jest, czym jest abstrakcja, um, albo na temat pisania, warsztatów pisania, interpretacji dzieł sztuki, albo na temat tworzenia własnej wystawy że To są bardzo takie proste, w kilkunastu krokach opisane działania, czym się na przykład zajmuje kurator. Po czym pracownicy banku dostają taką prostą aplikację internetową, dzięki której mogą stworzyć własną wystawę. Muszą ją opisać, napisać o co w nie chodzi, stworzyć program edukacyjny. I na końcu oczywiście jest konkurs, jest wybieranie najlepszej, najlepszej wystawy, głosowanie, nagrody itd. wszystko co musi być w tego typu konkursach i z, z tego, co zauważyliśmy, w tym, w, tym, w tym akurat konkursie wzięło udział około 30% pracowników i byliśmy bardzo zaskoczeni tym, że tyle osób chciało się po prostu przejść przez ten kurs, głosować, przeczytać te wszystkie opisy, stworzyć własne wystawy. Tak naprawdę największą trudnością przy tworzeniu tego typu komunikacji okazuje się nie brak zainteresowania sztuką współczesną, ale tak, tru, trudności w, opis, w opisaniu jej. To jest coś, co historycy sztuki po, tej, po uniwersytecie mają problem z taką z, w miarę prostą komunikacją, która też nie banalizuje, nie banalizuje tych, tych prac. Jak mm, Państwo, nie wiem czy to, czy, to, czy to widać, czy to jest czytelne, ale ta kolekcja, to może warto zaznaczyć, to może nie jest kolekcja E, ona nie służy mm, ozdobie biura. Tzn. Staramy się, żeby to były prace rzeczywiście mm, świetnych artystów. Może to nie są prace e, szczególnie kontrowersyjne, ponieważ no, wychodzimy z założenia, że jeśli są w biurze, to nie ma wyboru e, pracownik, które tam przychodzi. Po prostu musi się e, musi na tę pracę patrzeć i, a, i dlatego nie no. mamy prac szczególnie kontrowersyjnych. Natomiast staramy się mieć e, naprawdę najlepszych, najlepszych artystów. No jak nie trudno sobie uzmysłowić, naprawdę jest, generalnie pracownicy mają problem z tymi pracami, więc staramy się je po prostu przybliżać, ale też korzystać z tego feedbacku, który, który dostajemy od pracowników. Samą tą formułę stworzenia wystawy, ponieważ to byliśmy naprawdę zaskoczeni tym pomysłami, postanowiliśmy w ogóle wykorzystać na stronie fundacji, to za chwilę, za chwilę to pokażę. E, oczywiście same, same prace z kolekcji, my bardzo chętnie wypożyczamy na wystawę zewnętrzną, jeśli ktoś się zgłasza, z, jakiś kurator czy instytucja e, pracę udostępniamy. W ciągu roku to jest, są, to jest kilka wypożyczeń, 4, 7, 10. E, z, oczywiście organizujemy też własne wystawy, no z te, nie, jest ich, nie jest ich dużo, tak, największą prezentacją jak do tej pory była zeszłoroczna wystawa, która miała miejsce w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Tam pokazaliśmy około 50% prac, natomiast generalnie na co dzień te prace są po prostu nie, tak fizycznie niedostępne, dlatego oczywiście najprostszą metodą na pokazywanie, na pokazywanie kolekcji jest strona, strona internetowa, czy też właśnie otwieranie kolekcji, udostępnianie wizerunków prac. Przejdę już teraz do um, strony internetowej na żywo. E, to jest, e, zanim opowiem o, o licencjach i otwartości, tu jest ten moduł, e, moduł Waszej wystawy. E, on jest, właściwie jest naprawdę jeszcze trochę w testach, wystartował jakieś dwa tygodnie temu, e, więc mogą być jeszcze błędy, ale generalnie jest, to jest po prostu bardzo prosta zasada, można się zarejestrować, zalogować. Um, Użytkowi, który chce stworzyć wystawę, musi nam po prostu udzielić licencji na nieodpłatne, nieodpłatne wykorzystywanie i prezentowanie tej um, stworzonej przez siebie wystawy na stronie internetowej Fundacji. Um, powstaje um, tytuł, opis, um, wybiera się prace, które są, um, które są um, wchodzą w skład wystawy. Um, można wykorzystać albo opis, który jest już na stronie, na stronie stworzony przez nas, albo dopisać po prostu samodzielnie em, tekst na temat, na temat danej pracy. Em, wracając teraz do em, kolekcji do udostępnienia jej na, na licencję Creative Commons. <głos> Tak naprawdę sama idea była nam bardzo bliska już od, od dawna, mimo tego, że decyzję o wdrożeniu tych licencji podjęliśmy pod koniec zeszłego roku i tutaj ośmieliła nas do tego zachęta, która, kiedy dowiedzieliśmy się, że właśnie zamierza udostępnić swoją kolekcję na tych licencjach, to mieliśmy już taki argument, żeby pójść do Rady Fundacji, i przedstawić ten pomysł. Rada Fundacji to nie jest taka typowa rada programowa, to znaczy to są osoby, które zasiadają najczęściej w zarządzie tych spółek ING, które włożą na działanie Fundacji. I po przedstawieniu po prostu idei samych licencji, o przedstawieniu, nie wiem, słabszych może stron jakiś ryzyk, które się z tym wiążą, analizy prawnej i tak dalej, nikt właściwie nie miał wątpliwości, że to jest, że to jest dobry pomysł, nie było tutaj jakiegoś oporu, szczególnie, że my na przykład nie mamy tego problemu, że chcielibyśmy zarabiać na udostępnianiu kolekcji, bo nie zarabiamy na tym. Czy też mamy też dosyć prostą sytuację, jeśli chodzi o umowę, bo tak naprawdę poza jedną pracą, do której nie mamy praw autorskich, to jest jakaś stara, stara umowa, nie udało się niestety pozyskać wtedy i teraz również uda się uzyskać praw autorskich. Mamy te umowy, które mamy po prostu pozwalają nam na, na otwarcie tej kolekcji. No bardzo w, w, w, wdrażając e, licencję, zależało na na, nam też na tym, żeby e, udostępniać pracę w bardzo dobrej e, rozdzielczości. Pracujemy z jednym, z jednym fotografem, który kalibruje kolory. To są, e, nie powinno być tutaj problemu z, e, z niewłaściwymi niepłaściwym, e, plikami. E, I wszystkie, m, jeśli chodzi o to, jakie prace są udostępniane na licencjach, ponieważ jest to Nasza kolekcja to jest głównie kolekcja malarska, fotograficzna i, prac, i to są prace wideo i o ile wszystkie prace bez wyjątku, wszystkie prace malarskie są dostępne na licencjach Creative Commons, to jeśli chodzi o prace, które są w edycji, czyli fotografie i prace wideo, to w tym wypadku po prostu zwracamy się do artystów czy do galerii z pytaniem, czy oni chcieliby, żeby na tych licencjach udostępnić pracę. W tym momencie jesteśmy też w trakcie rozmów z artystami, niektórzy się zgadzają, inni nie. Wychodzimy z założenia, że po prostu dopóki artysta nie jest na 100% przekonany, że chce, chce pracę udostępnić, to nie robimy tego na siłę. Wolimy poczekać, nie wiem, rok, dwa lata, może to zdanie on zmieni i się na to zgodzi. Ale generalnie problem z sztuką współczesną, czy takie pytanie, które powstaje zawsze, kiedy rozmawiamy na temat otwartości, otwartości kolekcji, no to jest to pytanie, dopóki udostępniamy wizerunek pracy, który nie jest tożsamy tak naprawdę z dziełem, nie ma, nie ma problemu. Międzyś praca jest w edycji, my na przykład kupujemy drugą edycję, a galeria czy artysta chciałby jeszcze sprzedać trzecią i czwartą, no to, jest, to jest znak zapytania. Oczywiście dla mnie jest to jasne, że to jest kwestia umowna i tak naprawdę dopóki osoba, która dopóki artysta podpisuje umowy, wystawia certyfikat oryginalności, to nawet jeśli ta praca funkcjonuje w bardzo dobrej rozliczalności w internecie, to ona nie jest kopią kolekcjonerską, więc to nie powinno być problemu. Natomiast i zarówno kolekcjonerzy prywatni a i chyba nawet bardziej instytucje publiczne, które z jednej strony starają się otwierać, ale z drugiej strony dostaje takie sygnały, artystów, że e, jeśli praca funkcjonuje w internecie, to jest bardzo duży opór przed e, jej za, zakupem e, do kolekcji. W związku z tym e, no, tutaj staramy się po prostu słuchać e, głosu, e, głosu artystów i, i udostępniać tylko te prace, co do których mamy pewność, że nie będzie e, z tym problemu. Jeszcze, może taki przykład. Czasami, nawet jeśli artysta sobie zdaje sprawę doskonale z tego, że co innego kopia kolekcjonerska, co innego taka kopia, która funkcjonuje w internecie, czy jest udostępniona do, do ściągania, ale nie jest tożsama z tą kopią kolekcjonerską. To jest kwestia te, też obiegu, w jakim funkcjonują prace. Może, jako przykład, przytoczę pracę Karola Radziszewskiego. Ameryka jest natura ty którą jesteśmy w trakcie zakupu, ale już właściwie mamy wszystkie, wszystko ustalone i Karol też wie że o tym, że o tym powiem. Karol Żyszewski jest twórcą, który stara się wyjść poza obieg galeryjny i prezentować swoje prace, swoje filmy na festiwalach filmowych. I e, ta praca, którą teraz będziemy, którą teraz zakupimy, która jest moim zdaniem wybitną pracą miała naprawdę szansę funkcjonować na, w takim o wiele szerszym obiegu, gdyby nie było, że Karol e, przed zgłoszeniem jej na festiwale za, e, zorganizował taki zamknięty pokaz w Muzeum Sztuki Nowoczesnej dla chyba 40 bodajże osób i ponieważ ten pokaz zorganizował już żaden z poważnych festiwali, nie zgodził się na to, żeby żeby tą pracę pokazać jako premiery na, na festiwalu, więc tak naprawdę to jest kwestia, rzeczywiście czasami staramy się i, i chyba co do tego wszyscy są przekonani, że warto otwierać, warto, warto otwierać zasoby, natomiast czasami są takie sytuacje, które rzeczywiście warto się kilkakrotnie zastanowić, nawet, nawet mając do tego prawa, czy przy okazji nie zaszkodzimy artyście. Można poczekać dwa lata i po dwóch latach tę pracę udostępnić, na przykład czy trochę dużo. I Wszyscy na tym lepiej wyjdą. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. I zapraszam teraz Michała Majewskiego z Muzeum Historii Żydów Polskich z prezentacją na temat Centrum Informacyjnego Muzeum Historii Żydów Polskich. Dzień dobry, mam na imię Michał Majewski, jestem szefem Centrum Informacyjnego Muzeum Historii Żydów Polskich. Chciałem tak przez 10-15 minut Państwu opowiedzieć, Czym centrum informacyjne będzie i jaka będzie jego działalność. Pierw jednak chciałbym przypomnieć w ogóle, bądź poinformować Państwa, czym jest Muzeum Historii Żydów Polskich. To jest taka pierwsza w Polsce instytucja stworzona w partnerstwie publiczno-prywatnym w w 95 roku powstał pomysł w Stowarzyszeniu Żydowskim Instytut Historyczny, żeby zrobić muzeum. Ten pomysł bardzo długo kiełkował, aż do roku 2005, kiedy powstała umowa między miastem, Stowarzyszeniem i, i, i, e, i Ministerstwem o powstaniu muzeum. <grym>, już e, Przez cały ten czas, 15 lat, e, od kiedy, od kiedy już więcej niż 15 lat, od kiedy muzeum istnieje. Główne prace były nastawione na powstanie wystawy głównej, wystawy, um, która w przyszłym roku się otworzy. W czasie prac udało nam się dotrzeć do 8000 materiałów, które chcemy zaprezentować na wystawie. 8000 materiałów pozyskanych z 251 instytucji z całego świata od oczywiście Polski, Izraela, Kanady, Stanów Zjednoczonych po, po Australię czy Uzbekistan. Powstała ogromna, ogromna baza danych, którą, którą po części wykorzystujemy na wystawie, ale też w dużej części mamy w swoich zasobach i było pytanie, co my chcemy z tym dalej robić. Um, powstał pomysł, żeby zacząć to udostępniać, zacząć szeroko to udostępniać, E, osobom zwiedzającym, zarówno pier w, przestrzeni, e, w przestrzeni Muzeum Historii Żydów Polskich, jak i w internecie, jednak tutaj sprawa, sprawa praw autorskich nas troszeczkę troszeczkę blokuje. Jednocześnie zaczęliśmy kontynuować ten projekt e, namierzania źródeł historycznych dotyczących historii Żydów w Polsce. Zaczęliśmy tworzyć bazę danych instytucji, które takie źródła posiadają. E, jak powiedziałem, do wystawy udało nam się zebrać 251 miejsc na całym świecie. Rozmawialiśmy z Jadwaszem, wiemy, że im się udało już na 2,5 tysiąca organizacji, instytucji najróżniejszego typu, e, które zajmują się tylko Holokaustem. Obstawiamy, obliczamy, że. Instytucji zajmujących się historią Żydów Polski będzie dwa, może trzy razy tyle. Jednocześnie zaczęliśmy prowadzić własne projekty, z jednej strony edukacyjne, z drugiej strony tworzące nasz własny zasób. To są trzy takie duże portale internetowe. Znaczy, mówię duże, bo e, największy z nich, Wirtualny Sztet, ma rocznie 1 milion unikalnych adresów IP rocznie, które, które wchodzą. Więc wydaje nam się, że ten projekt jest dość dużym sukcesem. Prócz mamy dwa mniejsze portale, jeden poświęcony Polskim Sprawiedliwym, który się opiera głównie na zasobie historii mówionej. No i nasze nasz najnowsze dziecko, czyli Centralna Baza Judaików. To jest, to jest taki projekt mający na celu Zgromadzenie w jednym miejscu wszystkich judaików, które są przechowywane w, głównie w polskich muzeach. Zaczynamy od polskich. Na razie na razie projekt, tutaj użyję kolokwialnego stwierdzenia, jest troszkę w powijakach, bo e, udostępniamy nasz zasób i część zasobu Żydowskiego Instytutu Historycznego. E, w przyszłym roku, jeżeli dostaniemy dofinansowanie, chcemy, chcemy e, rozmawiać z innymi muzeami regionalnymi w Polsce. Wszystkie, wszystkie te nasze działania chcemy skupić w jednym miejscu, w Centrum Informacyjnym. To będzie specjalnie dedykowana przestrzeń do udostępniania zasobów. Nie będzie to duża przestrzeń, bo jedynie 100 m kwadratowych, ale wydaje nam się, że na razie musi nam to wystarczyć. W centrum Informacyjnym plus takich tradycyjnych zasobów, czyli naszej podręcznej biblioteki, chcemy stworzyć system komputerowy, system informatyczny, który ma za zadanie integrowanie baz danych. Integrowanie baz danych zarówno naszych, które my już tworzymy, jak i baz danych, które, które powstają, powstają na całym świecie. Chociażby tutaj tak powiem, że samych baz udostępnionych online dotyczących historii Żydów. Nam się udało namierzyć około 200-250, więc pracy jest bardzo dużo. Integracja ma polegać na tym, że zamysł był taki trochę akurat tutaj Wikipedia na tej konferencji jest silnie reprezentowana, więc chcieliśmy stworzyć taką żydowską Wikipedię, tak, żeby wpisując hasło do wyszukiwarki, żebyśmy dostawali pełne spektrum odpowiedzi i także, żeby te odpowiedzi były między sobą zlinkowane, żeby w płynny sposób mógł przemieszczać się pomiędzy rekordami. Niestety z powodów finansowych, czasowych i jeszcze wielu, wielu innych Zrezygnowaliśmy na razie z pomysłu żydowskiej wikipedii, przerzuciliśmy się na żydowskie Google, prawda? Mówimy, mówimy na to, że, że my nazywamy ten projekt Google, więc tworzymy nasze własne małe Google. Docelowo chcemy, chcemy jednak, jednak polinkować między sobą rekordy różnych baz danych. Współpraca z instytucjami na tym polu. Jakby temat rzeka, można by bez końca opowiadać o każdej z tych instytucji, jakie, jak są fajnie, albo jak są mniej fajni. Na dzień dzisiejszy udało nam się porozumieć z trzema dość ważnymi instytucjami. Jakby w projekt od razu Fundacja Centra Opy z Wiednia weszła, udostępniając nam w pełni swoją bazę danych. Hmm, drugą taką ważną instytucją, która zgodziła się współpracować, jeszcze nie wyraziła zgody na integrowanie baz danych, ale e, jedynie na udostępnianie swojego zasobu, to jest e, amerykańska fundacja Shaw Foundation. Shaw Foundation, której nie wiem czy Państwo e, znacie, jest to największa baza e, wywiadu do ty jakby z osobami, które przeżyły, przeżyły Shaw. E, oni, jakby tutaj już zapraszam, do 21 udostępniamy tą bazę u nas w budynku, um, ale jeszcze nie ma tej zgody na integrowanie, integrowanie tego z innymi, z innymi zasobami. E, I duża, duża baza, akurat nie jest tutaj e, chyba wymieniona, nie, nie, nie jest wymieniona, to jest GRI Poland to jest e, ogromna baza danych, 6 milionów rekordów dotyczących ksiąg metrykalnych, znaczy każda, każdy rekord, który w księgach metrykalnych się pojawił, oni zindeksowali i udostępnili online. Nam zezwalają również, żeby łączyć ich rekordy z naszymi. prawda, jeżeli osoby przeszukujące bazę danych będą miały szczęście, to może uda się połączyć akt urodzenia ze zdjęciem, tudzież z mapą. Mówię o mapie dlatego, bo e, wszystkie te rekordy chcemy wyświetlić na mapach, coś w stylu standardowego systemu GISowego. E, nową w tym będzie pokazywanie e, rekordów na mapach, które są również z epoki. To znaczy, tworzymy specjalne, naprawdę wielkie pliki. Te, to są pliki mapowe, prawda? podkłady mapowe, na których jest nałożona, nałożona siatka GPS-u. Dzięki temu e, zdjęcie z dwudziestolecia międzywojennego pokaże się na mapie z dwudziestolecia międzywojennego w bardzo specyficznym miejscu. Znaczy, dokładnie w tym miejscu chcemy zrobić tak, jak e, wiele systemów to robi, dokładnie w tym samym miejscu, gdzie było zrobione. To, to jest założenie takie idealistyczne, ale do tego dążymy. Na razie działamy na mapach 1 do 25 tysięcy. Chcemy, chcemy wchodzić w coraz większe szczegóły, aż do map katastralnych. Budowa społeczności, centrum informacyjne chce także nie tylko integrować zasoby, prawda, pliki i różne takie rzeczy, ale chce integrować także ludzi. Chcemy namówić osoby odwiedzające nasze muzeum do przekazywania nam skanów. Wiele ludzi jest bardzo związanych ze swoimi pamiątkami rodzinnymi, obiecuje nam na przykład, że przekaże te rzeczy do muzeum w testamencie. My nie chcemy tutaj na to czekać, chcemy wyjść naprzeciw i digitalizować masowo rzeczy, które ludzie przynoszą do do muzeum, a muszę powiedzieć, że tego jest bardzo dużo. Mimo, że muzeum jeszcze nie ma wystawy głównej, już prowadzi w budynku oczywiście działalność programową, te osoby ciągle dzwonią, przechodzą i przynoszą nam swoje rzeczy. Sekundka, tu, tu się pogubiłam. patrząc na... Właśnie tu miałem mówić o, chyba o osobach, które nam przynoszą, to jest zresztą taką dygresję zrobię a propos tego rysunku, bo to jest E, ojciec Gabriela Strasmana, Osoby, która zginęła, ojciec zginął w Katyniu. I to jest list, który został na parę dni przed śmiercią wysłany prawda, do, do swojego syna. I właśnie tego typu, tego typu bardzo osobiste pamiątki e, ludzie chcą nam przynosić. E, te dane, które tutaj po, wyświetlam, to one są Troszkę już troszkę nieaktualne, bo to się zmienia. Eee, wspomniałem, Shaw Foundation, 52 tysiące eee, wywiadów, e, 1500 książek. Chcemy także udostępniać e, nie zasoby cyfrowe, ale również materialne, takie jak książki. Chcemy dać możliwość e, obcowania również z oryginalnym dokumentem, które, które w naszych zbiorach są. Chcemy dać możliwość obcowania z mapą nie tylko w wersji elektronicznej, ale również z oryginalnymi, przedwojennymi mapami. Główne przeszkody. Główną przeszkodą tutaj, moja poprzedniczka wspominała mnie to przeraziło, o siedmiu tysiącach złotych, prawda, na całą działalność kulturalną i edukacyjną. Muzeum Historii Żydów Polskich, które jakby chce być jednym z największych tego typu muzeów na świecie boryka się z podobnymi problemami. Jakby, oglądając budżet na przyszły rok wszyscy są przerażeni, że wielu rzeczy się nie uda zrobić, a tak naprawdę większości. Więc ogromnym problemem są wysokie koszty integracji kolejnych baz danych, które chcemy włączać. Na dzień dzisiejszy staramy się pozyskiwać środki grantowe. Jakby połowa osób zatrudnionych w muzeum e, szuka, szuka pieniędzy. Pisze wnioski, składa wnioski. Mam nadzieję, że, że coś z tego e, nam jednak skapnie. Drugą rzeczą, z którą spotykam się codziennie wysyłając maile, to jest ogólna niechęć innych instytucji e, na udostępnianie swoich zasobów. Jakby wszyscy się boją, że muzeum, które jest jakby może dość dużą, czy największą, powiem w cudzysłowie, żydowską organizacją, zajmującą się tematyką żydowską. Wszyscy się boją, że muzeum będzie taką, taką jakby to powiedzieć, czarną siłą, która będzie tylko zagarniać i nie będzie nic dawać od siebie. Więc pierwsze zawsze odpowiedzi są nie, prawda? Mimo, że do nas na stronę internetową nikt nie wchodzi, prawda? to i tak wam nie damy, prawda? bo to jest nasze. Za każdym razem to są długo, długotrwałe rozmowy. Prędzej jeszcze później, jak na razie z sukcesem, kolejne instytucje przyłączają się do, do programu. Trzeci punkt napisałem, tak niejasna sytuacja prawna wielu obiektów, prawo własności, prawa autorskie. E, obracamy się w materii związanej z historią Holokaustu. 90% społeczności żydowskiej zginęło. Prawie w każdym przypadku prawa autorskie jest tutaj niejasne. Prawda? Dlatego dlatego na pierwszy, w pierwszym kroku zdecydowaliśmy się udostępnić te materiały jedynie w budynku u nas, docelowo w, sobie w internecie. Jeżeli, jeżeli prawa autorskie na przykład już wygasną, to, to już się dzieje, prawda? bo. E, Holokaust miał miejsce właśnie 70 lat temu. Kolejna rzecz, masowość niektórych baz danych. Jakby to jest duży problem, jeżeli mamy bazę genelogiczną, o której wspominałem, że 6 milionów rekordów, która jest, przy takiej skali jest niesamowita, ale myślę, że 10-15% rekordów ma błędy. E, mamy świetną, świetnie wycezelowaną, małą bazę zdjęciami. Dużym problemem jest przykrywanie jednych zasobów przez inne. Nad tym pracujemy, znaczy dział informatyczny pracuje, żeby wyważyć, wyważyć te informacje. Tutaj jeszcze na sam koniec chciałem, chciałem dodać, że pracujemy na bazach danych, które są zarówno polsko, jak i anglojęzyczne. Ee, idea oczywiście jest taka, że wyszukują słowo bud, oczywiście przeszuka to również po angielsku i po hebrajsku, bo mamy również bardzo hebrajsko-języczne tak, żeby użytkownik dostał wszelkie wyniki, jakie mogą go interesować, niestety we wszelkich językach, ale już na tłumaczenie nas po prostu nie stać, chociaż że na początku były takie ambitety. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do nas teraz Krystynę Jędrzejewską-Szmek, która przedstawi prezentację Żywe Muzeum Ogrod Botaniczny. Proszę bardzo. Dzień dobry. Ja się nazywam Krystyna Jędrzejewska-Szmek i opowiem Państwu o projekcie, który realizujemy od zeszłego roku w Ogrodzie Botanicznym wraz z Fundacją Uniwersytetu Warszawskiego. Jest to projekt o dużo mniejszej skali, ale myślę, że dosyć interesujący. Dotyczy on ilustracji botanicznych, których fragmenty widzą Państwo tutaj na slajdzie tytułowym. Są to takie niezwykłości właśnie jak kwiat baobabu, czy przekrój liścia, czy kwiatu Wiktorii Amazolickiej. Na początku jednak chciałabym się usprawiedliwić, co właściwie robi ogród botaniczny pośród instytucji z sektora glam. Wydaje mi się, że nie jest dużym nadużyciem powiedzenie, że, że ogród botaniczny stanowi rodzaj takiego żywego muzeum, w którym eksponatami są rośliny i tak naprawdę różne zmiany czy wyzwania, którym, przed którymi stajemy czy stają ogrody botaniczne na całym świecie są zbliżone do wyzwań galerii czy muzeów czy bibliotek. Historycznie są to instytucje związane z uniwersytetami, takie dosyć elitarne, skoncentrowane na życiu akademickim, naukowym i zamknięte. Dzisiaj coraz częściej ogrody botaniczne starają się otwierać na potrzeby różnych grup odbiorców i być też bardziej nowoczesne. Dobrym przykładem tego zjawiska jest to, że jeszcze na początku lat 80. nasz ogród był zamknięty dla dzieci. Trudno sobie to dzisiaj wyobrazić, ale tak było. Dzisiaj to dzieci są jedną z głównych, głównych grup odbiorców różnych programów edukacyjnych robionych przez nas. No więc tak, ogród botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego jest instytucją prawie dwustuletnią. W 1818 roku został wydzielony z obszaru Łazienek. I Jego kolekcja liczy ponad 4000 różnych gatunków i odmian roślin, ale na tę kolekcję składają się także zbiory zielnikowe, herbarium czy biblioteka, materiały edukacyjne i naukowe, które tworzymy, a także zasoby archiwalne. Niesamowite jest to, że te archiwa się zachowały mimo różnych zawirowań historycznych i zniszczeń, jakim uległ ogród w czasie wojny. Oprócz takich zwykłych fotografii, dokumentów związanych z działalnością tej instytucji są, zachowały się dwa takie wyraźnie wyodrębnialne zespoły. Z jednej strony są to fotografie profesora botaniki dendrologa Romana Kobędzy, wielkoformatowe szklane negatywy z pierwszej połowy XX wieku. Drugim zespołem jest Zespół Flory Tropikale zawierający różne ilustracje botaniczne, i w dalszej części prezentacji będę mówiła głównie o nim. Natomiast muszę podkreślić, że to właśnie fotografie Romana Kobędzy były takim punktem, czy, czy taką rzeczą, która w ogóle popchnęła ogród na ścieżkę digitalizacyjną, dlatego, że wzbudziła na zainteresowanie Fundacji Archeologia Fotografii i na początek ogród został włączony do bazy fotorejestr, a następnie ta skromna z początku współpraca rozwinęła się, efektem jej była zorganizowana przez Fundację Wystawa Archiwum Botaniczne, a także publikacja, w której zestawione były właśnie te archiwalne zdjęcia ze współczesnymi pracami Basi Sokołowskiej. Powrócę teraz do zbioru Flory Tropikale. Można by o nim mówić bardzo dużo, ale no nie ma na to czasu. To, co Państwu powiem, to, że są to, jest to zbiór około 30 tysięcy obiektów zawierających ryciny, ale także wycinki poligraficzne, fotografii, i rysunki, wszystkie związane z tematyką roślin. I głównie pochodzą one z XIX wiecznych czasopism botanicznych, ale też gazet czy nawet książek. Techniki wykonania są bardzo różne, głównie litografie, ale, ale nie tylko. I o, tutaj widzą Państwo przykład takiego po prostu wycinka z gazety. Kolekcja ta została stworzona na przełomie XIX i XX wieku przez księdza Władysława Michała Zaleskiego i był to ksiądz, który był wielką figurą w świecie kościoła katolickiego, delegat apostolski, arcybiskup, ale oprócz tych funkcji, które piastował, był także po prostu miłośnikiem roślin i przez blisko 40 lat swojego życia do kolekcji tworzył. Po prostu prenumerował czasopisma, także prawdopodobnie wycinał różne rzeczy z różnych źródeł. <grym> Tylko problem był taki, że od lat 20. XX wieku, kiedy kolekcja trafiła na Uniwersytet Warszawski, pozostawała ona właściwie no, nieużywana, zamknięta w przysłowiowej szafie, dlatego że nie, nie mamy, nie istnieje w ogóle jakikolwiek katalog taki precyzyjny opisujący wszystkie obiekty w niej zawarte. Jest jedynie inwentarz ręcznie spisywany przez Zaleskiego, który odnosi się tylko do taksomów, czyli. Oznacza to, że jeżeli powiedzmy szukam ilustracji cytryńca, czyli schizandra to ten inwentarz mnie odsyła tutaj do tego zeszytu 12 i 7, ale co w nim znajdę to jest wielka zagadka. W związku z tym muszę wyciągnąć taki ciężki tom, odszukać ten zeszyt 12 i 7 i się przekonać, czy znajdę tam jeden wycinek z gazety, czy na przykład sto różnych rycin. Więc tak, stanęliśmy przed takim pytaniem, co z taką, takim dosyć dziwnym obiektem ma zrobić ogród botaniczny, który no, nie ma doświadczeń w udostępnianiu zasobów swoich zbiorów, nie ma doświadczeń w digitalizacji, ale jasne, jasne dla nas było, że coś trzeba zrobić, dlatego że nawet my sami nie mogliśmy z tego zbioru korzystać. On był używany, ale w bardzo ograniczonym <coughs> w zakresie. I tak, takim punktem wyjścia dla nas było po pierwsze rozpoczęcie spisywania tego zbioru, po prostu tworzenia katalogu, tak żebyśmy wiedzieli chociażby, ile dokładnie obiektów się w nim znajduje, a po drugie wykonanie wysokiej, wysokiej jakości skanów, które robione były zresztą przez Fundację Archeologia Fotografii. I Mając już takie skany, mogliśmy zacząć opracowywać te obiekty. Z naszej perspektywy to, co jest ważne, kiedy patrzymy na taką rycinę, to są, to są dane takie botaniczne, taksonomiczne, czyli tutaj najważniejsze by było określenie tej nowej nazwy łacińskiej, dlatego, że nazwy przez ostatnie 100 lat się bardzo zmieniły, ta taksonomia się odwróciła do góry nogami dzięki badaniom genetycznym. I nie jest to zawsze takie, taka prosta rzecz, żeby określić właśnie, jak dzisiaj ta roślina powinna się nazywać a także no, odszukanie nazwy polskiej, czy przynależności do rodziny. Z drugiej strony widzieliśmy, że jeżeli na, na tego typu opracowaniu zakończymy naszą, naszą działalność, no to będzie to bardzo zamknięty zbiór. I włączyliśmy do projektu, zaprosiliśmy do, do udziału w projekcie historyków sztuki, którzy pomogą nam zrobić takie pełne opracowanie historyczno-artystyczne. W którym odszukiwali m.in. twórców tych ilustracji czy źródła, a także identyfikowali technikę wykonania. W, w tym projekcie z, udało nam się opracować w ten sposób z flory tropikalnej ponad 3000 obiektów. I wszystkie one wraz z fotografiami Romana Kobędzy, których jest 500 zostały umieszczone w bazie Florateka, bazie, która została też stworzona w tym celu. I zależało nam najbardziej na tym, żeby ona nie była taka hermetyczna, skierowana tylko do jednej grupy specjalistów. I dlatego no, mam nadzieję, że udało się zrobić ją tak, żeby miała dosyć przyjrzysty układ. No i to jest to, o czym wspominałam, że właśnie każdy obiekt opisany jest zarówno informacjami na temat taksonomów, jak i... Mm, jak opisem historyczno-artystycznym, y, oraz informacją na temat licencji. Niestety jest to licencja z zastrzeżeniem użycia niekomercyjnego, ale y, po tej konferencji myślę, że mam nowy zestaw argumentów, tak żeby jeszcze raz tę sprawę przedyskutować y, z naszą dyrekcją. Y, w każdym razie, no tak, na stronie też y, są informacje o historii tej kolekcji, o Zaleski i o Kobendzy. I jest możliwość przeszukiwania obiektów pod kątem różnych kryteriów. To jest, to jest taka rzecz, nad którą na pewno będziemy pracować w kolejnej edycji tego programu, dlatego, że, tego projektu, dlatego że w tym momencie no, można przeszukiwać bazę m, przez nazwy rośliny, ale chcielibyśmy wprowadzić tych kryteriów znacznie więcej. Muszę przyznać, że kiedy zdecydowaliśmy się rozpocząć ten projekt, to wiedzieliśmy tylko, że chcemy, żeby te zasoby były dosyć no, takie szeroko dostępne. Natomiast kto tak naprawdę może być tym zainteresowany? No, to, to było to pytanie. I chcielibyśmy z jednej strony zaprosić do, i, i, i tak robimy, to znaczy Obród jest bardzo otwarty na współpracę z specjalistami różnych dziedzin, z drugiej strony też chcielibyśmy, żeby to właśnie zwykli użytkownicy kształtowali rozwój, bazy. Tutaj, no właśnie, przez to, że staramy się otwierać, trochę wychodzić ze swojego sektora, ze swojego środowiska, też robimy publikacje w, znaczy robimy, no dążymy do tego, żeby ukazywały się publikacje w różnych bardziej specjalistycznych miejscach spoza tego środowiska botanicznego i tutaj właśnie się ukazała notka na portalu muzealnictwo.com autorki naszej współpracującej z nami historyczki sztuki Katarzyny Mączewskiej. Projekt znajduje się teraz w pewnym zawieszeniu, dlatego że no, mamy już pewien, pewną część tych zbiorów udostępnioną i opracowaną, ale jeszcze udało nam się w, w ramach ubiegłego projektu y, zrobić 5 tysięcy skanów, które nie zostały opracowane, bo po prostu nie staczyło na to czasu. Y, chcielibyśmy oczywiście te opracowania kontynuować, tak żeby baza się powiększała systematycznie. Także zależy nam na zrobieniu kwerendy historycznej, tak żeby wiedzieć cokolwiek o tym, co my mamy. Dlatego, że losy kolekcji flory tropikale są praktycznie nieznane. I opracowań nad Mazelskiego jest bardzo dużo, natomiast o jego takiej działalności kolekcjonerskiej to nie ma praktycznie żadnych informacji. To jest jedna grupa działań. Z drugiej strony, to co jest dla nas ważne, to właśnie otwarcie się na odbiorców i wspólne rozwijanie bazy, tak żeby. Mm, Zwykli użytkownicy mieli wpływ na to, w jaki sposób Co się z nią dzieje, w jaki sposób jest wykorzystywana, promowana itd. Tak w tej chwili prowadzimy m.in. wywiady po prostu z osobami, które przychodzą do ogrodu, rozmawiamy z nimi o tym, czy te ilustracje im się podobają i do czego chcieliby je użyć. I myślę, że w kolejnych projektach będzie bardzo duży nacisk właśnie na takie działania edukacyjne, w których ta kolekcja jest jakoś kreatywnie wykorzystywana. No i to wszystko, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i teraz przechodzimy do sekcji prawnej naszej sesji. Zapraszam Janinę potęgę, która opowie o spojrzeniu na prawa autorskie w projektach digitalizacyjnych realizowanych przez biblioteki. Dzień dobry, Joanna Potęga. To wystąpienie, to spojrzenie na prawa autorskie w bibliotekach cyfrowych przygotowane wspólnie z Panią Agnieszką Grubel z EBUW. A ja zanim zacznę, chciałabym się Państwa zapytać, bo tutaj jesteśmy w instytucjach GLAM, a kto z Państwa jest związany z bibliotekami? Konkretnie ile osób? To ja będę miała przyjemność pozostałych Państwa wprowadzić w świat bibliotek cyfrowych, a bardziej projektów, które zaangażowane są w biblioteki, realizują biblioteki, projekty digitalizacyjne, a w szczególności ze wszystkimi problemami, z jakimi borykamy się przy realizacji problemami prawnoautorskimi, z jakimi borykamy się przy realizacji projektów digitalizacyjnych. Do... Przygotowania tej analizy oparłyśmy się na danych zgromadzonych w serwisie Federacja Bibliotek Cyfrowych o, których, o którym serwisie wspominał pan Marcin Werla zapewne wczoraj na, na spotkaniu także ja już nie będę wyjaśniała szczegółowo cóż to jest za serwis, jakie on pełni funkcje i, i cóż on robi nam bibliotekom i projektom digitalizacyjnym w każdym bądź razie w, na podstawie danych zgromadzonych w tym serwisie Możemy zobaczyć, jakie typy publikacji są w polskich bibliotekach cyfrowych, co my digitalizujemy, możemy zobaczyć, jakie my mamy problemy i o tym będziemy mówił, będę ja mówiła, przygotowałyśmy razem. Jakie bibliotekarze, biblioteki stosują rozwiązania i jak to wygląda wszystko w Europeanie, co nam Europeana dała albo co, nam, co Europeana wymusiła na nas, jako na bibliotekach. Przede wszystkim patrząc, analizując dane Federacji Bibliotek Cyfrowych, patrząc na typy publikacji jakie są udostępniane w bibliotekach cyfrowych to 66% są to czasopisma i gazety, a 34% to tak zwane pozostałe. Co te pozostałe? Pozostałe są to te wszystkie materiały, które są przechowywane w bibliotekach, czyli książki, stare druki, rękopisy, dokumenty życia społecznego, czyli te takie wszystkie drobnostki typu rozkłady jazdy, ulotki, afisze, a także muzykalia, kartograficzne materiały graficzne oraz dokumenty born digital, czyli te pierwotnie już stworzone w postaci cyfrowej. Ale biblioteki cyfrowe to nie tylko zasoby bibliotek, ale także zasoby muzeów, zasoby archiwów, zasoby osób prywatnych. Dzieje się to tak dlatego, gdyż biblioteki cyfrowe często tworzone są nie tylko przez jedną instytucję, przez daną bibliotekę, ale także bardzo popularne są tak zwane konsorcyjne bądź regionalne biblioteki cyfrowe, które wtedy w projekcie takim biorą udział różne instytucje z regionu. Muzea, archiwa, instytucje prywatne, fundacje, stowarzyszenia, zbiory prywatne, szkoły, a także, a często wtedy i takiej inicjatywy jest biblioteka. Stąd w Federacji Bibliotek Cyfrowych dostępne są informacje, czyli metadane meta też o muzealiach i też o archiwaliach. Um, jakie problemy prawne? Problemy prawne to um, przede wszystkim. Pamiętam z początków, z początków tworzenia bibliotek cyfrowych, to jest jakby takie świadomość, świadomość utworu, ponieważ my bibliotekarze patrząc na materiały biblioteczne widzimy poszczególne typy jednostek jakie mamy, czyli widzimy książkę, widzimy czasopismo, widzimy rycinę, widzimy, widzimy druk ulotny, ale ta wiedza, znaczy ta, ta świadomość hmm, przychodziła z czasem, że w takiej książce znajduje się szereg utworów. Więc przyłożenie takiego prostego, pro, prostego rozumienia ustawy o prawie autorskim i prawie pokrewnych, że 70, 70 lat od śmierci autora, okazało się bardzo mylącym. Że trzeba przede wszystkim było mieć tą świadomość, że, że, że w, takim, w takiej jednostce, jaką jest książka, mamy szereg szereg utworów tam ukrytych, szereg twórców, szereg współtwórców i każdego z nich musimy brać pod uwagę przy takim udostępnianiu. Kolejnym, kolejną grupą problemów to utwory osierocone, a także domena publiczna, to też są problemy, o tym będę mówiła szerzej. A to, co już po latach doświadczeń, jakie biblioteki cyfrowe mają, i biblioteki realizujące, biblioteki cyfrowe y, mamy, to to, że y, nasza świadomość, świadomość prawna, nasza, mam na myśli bibliotekarzy y, udostępniających materiały cyfrowe, musi się nieustająco poprawiać, musi się nieustająco zwiększać, musi nieustająco wzrastać. Więc jakby tu też zaliczyłam do pewnych problemów naszych, nasz, stan naszej wiedzy. We, we, dobrze, to zwracając do problemów właśnie książka, czasopismo, do tego, że w takiej książce jest ukrytych szereg problemów, szereg utworów, a związanych z tym problemów, okazało się, że dużą grupą problemów, jakie nam przy, przy, przy, przysparzają są czasopisma, a mianowicie i kwestia interpretacji: czy czasopismo jest utworem zbiorowym, czy czasopismo jest zbiorem poszczególnych y, utworów? I tutaj interpretacje Okazały się różne, a mianowicie o ile przy gazetach nie mamy wątpliwości, że no jest to utwór zbiorowy, więc 70 lat od daty wydania, bo prawa przysługują wydawcy, tak przy, na przykład przy monografiach, przy wydawnictwach typu, w którym dwie, trzy prace są zamieszczone w jednym numerze czasopisma, no to już wtedy zaczynamy to traktować jako pojedyncze, pojedyncze utwory i wtedy przestaje obowiązywać nas, znaczy przestaje. Staramy, okazuje się, że nie bardzo nie jest tak prosto zastosowanie zasady tych 70 lat od, od daty wydania w przypadku wydania zbiorowego, jakim możemy traktować w czasopisma. Bardzo ciekawy przykład jaki chciałam państwu pokazać, a potem nawiązać, że to nie tylko tak się wydarzyło, nie tylko tak się wydarzyło. W, w, w Holandii, ale również i tutaj u nas w Polsce jest to, że Biblioteka, Biblioteka Narodowa Holenderska podjęła decyzję o udostępnianiu w internecie, w otwartym internecie w archiwum gazet do 1939 roku. I tutaj z racji tego, że doszli do wniosku, że poszukiwania, poszukiwania wszystkich autorów, wyjaśniania praw autorskich do poszczególnych utworów, do poszczególnych artykułów zajmie im o wiele więcej czasu niż, niż, niż jakby, znaczy będzie wymagało o wiele więcej zachodów, wiele więcej kosztów, wiele więcej czasu, zdecydowali się na wypuszczenie takiego archiwum, licząc się z, biorąc pod uwagę to ryzyko konsekwencji prawnych i decydując się na to całkiem świadomie. Z informacji, jakie... Z informacji zwrotnych, jakich się ukazały potem po udostępnieniu ar tego archiwum okazało się, że roszczeń żadnych nie było, nikt, a czy, przepraszam, jedyne roszczenia jakie, jakie się ukazywały to od organizacji zbiorowego zarządzania, które niestety, niestety, niestety nie potrafiły udowodnić, że są podmiotami autorskich praw majątkowych. a z normalnych, mam na myśli pojedynczych roszczeń, znaczy żadnych, nie pojawiło się żadne roszczenie, się, pojawiły się tylko i wyłącznie pozytywne głosy o tym, że mogę zobaczyć, odnalazłem zdjęcie dziadka, albo odnalazłem informację o kimś z rodziny, albo mogę przeczytać coś, co mnie interesuje online. I z takich przykładów tutaj w Polsce Parę lat temu, w rocznicę 70-lecia wybuchu II wojny światowej, również Biblioteka Narodowa zdecydowała się parę, miesiąc, parę, parę miesięcy przed zakończeniem trwania czasu ochrony tych 70 lat, wypuścić online czasopisma z września 1939 roku. I to też spotkało się z bardzo dobrym odbiorem, z dużym, pozytywnym odbiorem użytkowników. Na szczęście nie spotkało się z żadnymi roszczeniami do, do takiego zasobu. Więc, więc tutaj zawsze wymierzyć. Znaczy, no, oczywiście prawo jasne jest jasne i prawo jasno mówić, czego wolno, czego nie wolno robić. Ale czasami zdarzają się wyjątki. Pytanie tylko, prawda, jesteśmy instytucjami publicznymi. Czy my jako instytucje publiczne powinniśmy ryzykować i narażać na szwank nasze instytucje? Czy my jako instytucje publiczne szczególnie powinniśmy, powinniśmy być bardzo przewrażliwieni, zazwyczaj jesteśmy przewrażliwieni na punkcie praw i bardzo zachowawczy Domena publiczna. Domena publiczna, jaki nam problem przynosi domena publiczna? główny problem to jest taki, że brak definicji, do której moglibyśmy się odwołać i brak definicji takiej jasnej dla, dla, dla nas, dla bibliotekarzy, dla osób posługujących się tymi terminami, po to, żeby dobrze kwalifikować y, y, utwory do domeny publicznej. Tutaj informacja też z Federacji Bibliotek Cyfrowych, y, gdzie na jednej płaszczyźnie spotkały się informacje z kilkuset, już ponad stu projektów, metadane z ponad stu projektów, y, informacje prawne y, zapisywane w elemencie prawa, przy okazji, przy okazji yy, spotkania się na tym jednym gruncie jakim jest Federacja Bibliotek Cyfrowych, twórcy Federacji Bibliotek Cyfrowych trochę uporządkowali nasze metadane i też uporządkowali ten element praw, jednak jak mogą Państwo widzieć mamy duże problemy w dalszym ciągu z oznaczaniem y, informacji o statusie y, praw autorskich. Kolejny problem, jaki, z jakim się borykamy, to dzieła osierocone w naszych zbiorach. To jest bardzo powszechny problem występujący w bibliotekach i są to materiały osierocone z różnych przyczyn. Osierocone w oczywiście w cudzysłowie, ale przede wszystkim nie wiemy kto jest autorem, a jeżeli wiemy kto jest autorem, nie wiemy jakie są daty życia, czyli nie możemy określić czasu trwania praw autorskich bądź jeżeli znamy nawet autora, znamy w jakich latach żyje, ale chciel, latach żył, ale chcielibyśmy się zgłosić do osób, do, do, które, są przed, które są właścicielami autorskich praw majątkowych, no to niestety nie, nie, nie możemy odszukać takich, e, takich osób i w związku z tym kontakt i uzyskanie zgody na udostępnienie materiałów jest w praktyce niemożliwe, co wyłącza nam dosyć spory odsetek materiałów bibliotecznych z możliwości udostępnienia w internecie i właściwie blokuje. znaczy, przy, Owszem, przy, przy digitalizacji, ja mogę zrozumieć, że przy digitalizacji pojedynczych utworów, pojedynczych materiałów możemy poświęcić czas na poszukiwania, na dokładne poszukiwania właścicieli autorskich praw majątkowych, ale przy masowej digitalizacji, jaka w tej chwili dzieje się w bibliotekach, kiedy to już są nie, to, to, nie to, to nie są pojedyncze obiekty, ale to już są setki y, dziennie, tysiące dziennie Już to praktycznym jest tak, taki proces poszukiwania mm, właściciela, ustalania właściciela autorskich praw majątkowych jest niemożliwy I co biblioteki w takim bądź razie mm, robią? Przede wszystkim starają się pozyskiwać licencje niewyłączne na publikacje wersji cyfrowych od właścicieli autorskich praw majątkowych. Zazwyczaj starają się biblioteki, by były to licencje bezpłatne, czyli zawieranie umowy pomiędzy właścicielem autorskich praw majątkowych z umowy licencyjnej, pozwalającej bibliotece wykorzystywać wersje cyfrowe na swoich stronach, a prawa autorskie, majątkowe cały czas zostają przy właścicielu. Czyli na zasadzie nie, nie, nie, nie zbieramy praw, nie interesujemy się prawami majątkowymi, prosimy o możliwość udostępnienia na stronach internetowych i to się dzieje i, i właściciele w mniejszym lub większym stopniu zgadzają się. Zarówno są to i utwory, na, i te utwory literackie, jest to też y, utwory y, naukowe, są to też y, utwory plastyczne, twórczość artystyczna. Co jeszcze? Y, zawieramy właśnie umowy z, pod, z autorami, ze spadkobiercami, z wydawcami lub innymi podmiotami y, prawa. Zazwyczaj jest to licencja niewyłączna, bardzo rzadko zdarza się, nie, bardzo rzadko, nie słyszałam chyba, czy, nie wiem, czy ktoś z Państwa słyszał, o, o, żeby biblioteka albo Wasza instytucja prze, b, b, za, wzięła na siebie autorskie prawa majątkowe. Myśmy mieli jednego autora, który chciał nam przekazać, ale jeszcze nam nie przekazał, ponieważ to było z naszych, jego e, książka była oparta na materiałach, które były w bibliotece, stwierdził, że jak najbardziej on przekaże nam swoje, przeniesie nam swoje prawa autorskie. Mając no, ja taką podpisałam. Mam. O, to była praca magisterska, która była pisana na podstawie z biblioteki i biblioteka po prostu kupiła te prawa do, do tej bibliografii. Czyli są takie przypadki. Czyli, czyli teraz wiemy, że takie przypadki są. Zd, bardzo rzadko, ale się zdarzają, że biblioteka staje się. A nie wiem, chyba dobrze pamiętam w umowie darowizny, spuścizny mm, i darow prze przekazywania bodajże Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu. Kiedyś słyszałam o takim przypadku, że jednocześnie biblioteka wraz z utworami, ze spuścizną otrzymała też prawa majątkowe do, do tego zbioru. Ale to na 100% nie jestem pewna, tak gdzieś tak gdzieś słyszałam, Słyszę, w tej ale nie tej chwili W tej nie. chwili według prawa. Autor nawet jak chce nie może przenieść całości majątkowych praw autorskich, tylko na określone pola, upra, pola, pola eksploatacji. Pola eksploatacji. Ten, można sformułować tak szeroko te pola, że. Ale całości się nie da przenieść. Nie da się ogólnie <coughs> powiedzieć, przenoszę, daję, daję Wam moje prawa autorskie, prawa majątkowe Wam daję. Muszę wymienić konkretnie, jakie, jakie konkretnie pola eksploatacji będę, chcę przekazać, na to, jakich polach. Nie mogąc określić pól, których jeszcze nie chcę Oczywiście, tak. Nie, nie, nie, to jest... Mogą kiedyś e, tak, bo to przy okazji, przy okazji um, umów z Europeaną takie rzeczy też wyszły, ale to, to za chwilę. Co jeszcze? Korzystamy biblioteki, korzystają z artykułu 28 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, czyli digitalizują swoje zbiory i udostępniają na miejscu w jednostce na końcówkach terminali, tak, znajdujących się na terenie jednostkach. I co jest wykorzystywane, to jest wykorzystywane różnie, powiem szczerze, różnie jest to definiowane, znaczy interpretowane przez biblioteki, Szczególnie w bibliotekach uczelnianych, gdzie uznawane jest, że jednostką to nie jest biblioteka, ale jednostką to jest uczelnia, prawda, więc, bo skoro biblioteka jest częścią uczelni, mówimy o jednostce, no to wtedy studenci mogą korzystać tam, gdzie nad, są na terenie tej jednostki, czyli na terenie uczelni. I zachęcamy, zachęcamy utworów, znaczy, przepraszam, zachęcamy autorów do korzystania z, otwartych, z, z korzystania z licencji Creative Commons i publikowania w bibliotekach cyfrowych właśnie z wykorzystaniem tych licencji. I dobra, kolejny punkt który jest dla nas, dla bibliotekarzy, ważne, Okej, okay, my mamy świadomość prawno-autorską, mamy problemy z prawem autorskim, ale jest jeszcze druga strona z tego procesu, czyli jest nasz użytkownik i nasz odbiorca. Jak przygotowywujemy my, bibliotekarze, informacje o stanie prawno-autorskim naszych obiektów? Bo taką informację w naszych metadanych, w w schematach, którymi my się posługujemy, posługujemy w bibliotekach cyfrowych takie informacje są podawane I niestety, I niestety tutaj wynikające To jest też przyczyna Procesu, który trwa od 2002 mniej więcej roku, czyli tworzenia bibliotek 2002 roku Tworzenia bibliotek cyfrowych Wzrastania tej świadomości prawnej, rozwoju bibliotek cyfrowych, zmian oprogramowania zmian schematu, czy może nie zmian schematu, ale rozwoju schematu, to jest to, że my mamy tutaj dosyć duży bałagan, powiedziałabym. Tak to wygląda, że w, w, w, w, w elemencie prawa zapisujemy naj, z mniejszą lub większą świadomością zapisujemy różne informacje mniej więcej dotyczące w, w, stanu prawnego w, publikowanego obiektu. Czyli informujemy, że, biblio, że właścicielem praw autorskich, majątkowych jest biblioteka, chociaż nie, nie do końca jest to prawda. Zazwyczaj jest to używane, że biblioteka jest posiadacz, znaczy w, w zbiorach biblioteki jest dany obiekt, ale przecież biblioteka nie, jest, nie ma praw do tego obiektu. Informujemy że jest to na przykład własność autora, no dobrze jest to własność autora, ale na jakich zasadach ty, użytkowniku, możesz ko korzystać z tego utworu i takich informacji często brakuje. E Zastanawialiśmy się wielokrotnie jak rozwiązywać taki problem, oprócz tego tej wiedzy, świadomości i dobrego zapisywania informacji, to porykamy się też z tym, że jeżeli są to Indywidualne umowy zawierane pomiędzy instytucją a osobą prywatną, no to nie jest to licencja Creative Commons, której treść, która do, do treści możemy odesłać w internecie, to jak mamy informować o treści licencji i o zasadach jakie my zawarliśmy z naszym z, z tym, kto nam udziela licencji, czy mamy odsyłać, no, upubliczniać licencji, też za bardzo nie możemy, bo przecież tam i dane osobowe, i ochrona, także czy rozwiązaniem jest może wyciąg z warunków, jakie, na jakie umówiliśmy się pomiędzy instytucją a, a użytkownikiem. Też często posługujemy się terminami prawniczymi, co ja mam ogromne wątpliwości co do tego, czy użytkownik, który nie ma dużej świadomości prawnej, czy zrozumie ten język, jakim my staramy się posługiwać tym profesjonalnym, prawniczym językiem, może po prostu prostymi słowami. Możesz czytać, możesz kopiować, nie możesz kopiować, możesz zapisać na swój dysk, nie możesz zapisać. No. Im prościej, tym lepiej. A. Co dla nas taka generalna generalna uwaga po takim przegrodzie, że nie wystarczy wpisać informację, przede wszystkim musi być ona czytelna i zrozumiała dla użytkownika, to my bibliotekarze tworzący biblioteki cyfrowe tworzące metadane jesteśmy odpowiedzialni za to co udostępniamy, ale również za to jak informujemy użytkownika użyt, użyt naszego użytkownika. I teraz bardzo już na, na, na koniec, bo tutaj też już jest, jestem już poganiana, a mianowicie Europeana. Europeana i problem, który nie pojawiał się do ubiegłego, do 2012 roku, nie pojawiał się w, jakby w myśleniu o bibliotekach cyfrowych, a mianowicie w 2012 roku Europeana w ramach uregulowania i uporządkowywania swoich, swoich zasad Poprosiła, czy poprosiła, no właściwie, w, no, po, zwróciła się, ale było to obligatoryjne, jeżeli chcą, chcą dostawcy treści udostępniać swoje dane na portalu Europeana. Mianowicie muszą podpisać umowę z Europeaną na, i zrzec się, przekazać Europeanie prawa do metadanych, jakie są tam umieszczane. To w, w, w, w, tam, w ubiegłym roku wywołało dużą dyskusję. W, pomiędzy bibliotekami, nie tylko pomiędzy bibliotekami, ale także i innymi podmiotami łącznie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które też wyraziło swoją opinię na ten, na ten temat, ale w każdym razie jednym z zapisów tego, znaczy tego, tej, tej umowy jest to, że my jako dostawcy danych zobowiązujemy się dokładać wszelkich starań, aby przekazywać fundacji prawidłowe metadane dotyczące praw własności intelektualnej do treści, co treścią jest rozumiane zarówno metadany, jak i obiekty. W Europie nie są prezentowane obiekty, ale są prezentowane te małe wglądówki. Więc i my będąc dostawcami powinniśmy prawidłowo oznaczać i prawidłowo dostarczać takich danych do Europeany. A to wywołało przede wszystkim te dyskusje czy metadane, tworzone metadane są utworem i objęte prawem autorskim czy nie, ale tu już też się to w wątku, a nie to wczoraj na warsztatach się pojawiło w wątku na tych małych warsztatach. W każdym bądź razie. Jakie rozwiązania przyjęła Europeana dotyczące y, oznaczania utworów, y, bądź bardzo klarowne i jasne, przede wszystkim y, domena, jasne oznaczenie, że jest to domena publiczna, y, używanie y, licencji Creative Commons, bądź trzech y, oznaczeń, prawa, dostęp, y, y, jakie są prawa, czy są zastrzeżone, czy nie zastrzeżone, i jaki jest dostęp, czy dostęp nieograniczony, czy dostęp ograniczony oraz czy dostęp płatny. Modelu dostępu płatnego jak na razie w polskich bibliotekach cyfrowych nie ma. Nie wiem czy Państwo, czy w państwach instytucji stosowany jest model płatny dostępu do, do, do źródeł. W każdym bądź razie w polskich bibliotekach cyfrowych jeszcze takiego modelu nie ma, czy będzie kiedykolwiek nie jestem w stanie przewidzieć. To w takim dużym skrócie, co się dzieje pod względem prawnym w Polskich Bibliotekach Cyfrowych. Dziękuję Państwu za uwagę. <klucz> dziękuję bardzo i zapraszam wszystkich prelegentów ponownie na SOFY. Mam nadzieję, że Państwo mają jakieś pytania i że teraz mamy chwilę jeszcze czasu na dyskusję. Niestety nie ma z nami Pani Anny Rak, ponieważ musiała spieszyć się na dworzec i iść na pociąg. Czy są jakieś pytania? Mam pytanie dotyczące map Muzeum historii Żydów. Czy czy mam Mam pytanie dotyczące map muzeów historii Żydów. Czy te mapy, te historyczne mapy, czy one będą dostępne do innych celów niż tylko nanoszenie tych tam? No nie wiem, jakby ktoś chciał sobie wykorzystać tę mapę jako podkład pod wizualizację badań prowadzonych w tym obszarze? Hmm, powiem, powiem, powiem, powiem powiem, w ten sposób. My e, dokładnie tutaj polecam taki portal hagis.cartomatix.pl, To jest prywatna firma, która e, została przez nas zatrudniona i jakby to jest ich autorski pomysł. My, my tutaj finansujemy dokoptowanie kolejnej jakby grupy map, nie wiem, chyba dziesięciu kolejnych serii yy, i mamy możliwość pełnego dla nas wykorzystania. Jakby, jeżeli jest potrzeba wykorzystania ich projektu do czego innego, trzeba się po prostu zgłosić do tej firmy, bo, bo nie jesteśmy tutaj w, dyspozy w dyspozycji prawda? Ja, ja Marek, który ma Wikimedia Polska, ja mam takie pytanie, bo tu się parę mówiliśmy właśnie o wykorzystaniu, o udostępnianiu cyfrowym i tak dalej. W wielu tych projektach, o których przed chwilą mówiliśmy, e, pojawia się temat wykorzystania źródeł dawnych, źródeł, które ewidentnie są już w domenie publicznej. Map w tym wypadku, tak jak, jak mówiłeś, e, zdjęć e, tych rysunków biologicznych itd. Tak to wszystko jest ewidentnie w domenie publicznej, my cały czas dyskutujemy w jaki sposób to udostępnić dlaczego nie udostępnić tego w domenie publicznej tak jak to powinno zostać udostępnione, bo przecież pamiętajmy o tym że sama digitalizacja nawet zgodnie z polskim prawem autorskim, które narzuca spore ograniczenia, nie wnosi działalności twórczej wobec tego nie zmienia statusu prawno-autorskiego takich źródeł, jeżeli mamy coś co mapę z roku 1850, czy, czy rysunki z roku z XIX wieku, one są ewidentnie w domenie publicznej, dlaczego w ogóle dyskutujemy e, o udostępnieniu, oczywiście możemy dyskutować o technologii udostępnienia to jest jedna rzecz, jeżeli ktoś zrobił coś fajnego, jak na, na mapę coś nanosić, to oczywiście jest to jego, jego prawo, ale udostępnimy tą mapę, czy ten rysunek e, w wolnych zasobach, po to, żeby inni mogli również na bazie tego coś zbudować to tak bardziej w komentarza, niż nawet pytania do kogokolwiek tutaj, ale jeżeli ktoś, ktoś z Państwa tu chciał skomentować, to, to, to, to bardzo chętnie... to Znaczy, akurat mam mikrofon, wykorzystam to e, i zrobię taką dygresję. Tak, jesteśmy prawda, świadomi tego, że to jest w wolnym dostępie, ale przy produkcji wystawy, przy projektowaniu wystawy głównej do Muzeum Historii Żydów Polskich na przykład koszty pozyskania licencji, które teoretycznie powinny być w wolnej domenie, były ogromne. Za jedno zdjęcie, archiwum, tutaj mogę powiedzieć głośno, kanadyjskie, z Nowej Szkocji, zażądało u nas 2000 zł. Za licencje, e, do, jeszcze do celów edukacyjnych to były dla nas zastanawiające, bo, bo przy celach edukacyjnych możemy wykorzystywać jakby Zostawiając sprawy licencji dalej. Tak? Znaczy, no to jest właśnie przepiękny przykład, bo tutaj mówimy nie tylko o. To cały czas my, kręcimy się w polskim wrajdełku, ale tu jest piękny przykład e, tego, co, co się dzieje na świecie, że wiele instytucji, które powinny udostępniać wiedzę, e, która jest w domenie publicznej za, y, za darmo de facto żąda za to, za to horrendalnych opłat i z punktu widzenia wolnych licencji, licencja do celów edukacyjnych nie jest licencją wolną, tak, bo, bo nie można jej użyć do innych celów. Okej, okay, dzięki. Ale po, powiedziałeś na jakich, na jakich warunkach wy dostaliście, a nie powiedziałeś w końcu yy, chyba jak to będzie udostępnione tak docelowo dla, dla nas, tak? Znaczy kwestia, kwestia tak. nowej Szkocji, tak? Znaczy tych materiałów, gdzie rozumiem, mamy domenę publiczną, tak? Nie, no bo to zdjęcie... E... Znaczy to, to zdjęcie, e, e, powołałem się na przykład z wystawy głównej, to jest zdjęcie, które zostało pozyskane e, i będzie pokazywane na wystawie głównej. rozumiem, że mówimy czy... o zdjęciu, które powinno być w domenie publicznej. Tak, tak? I, i, i które jakby... Ja rozumiem, że można zapłacić za pracę, za wykonanie skanu, prawda? Ale wykonanie skanu za 2000 zł. Powiem tak, jak ktoś mi będzie tyle płacić za jeden skan, będę, przysłowiowam, skaner... Ale jeżeli już macie ten skan, to on będzie dostępny w domenie publicznej na stronie, czy jak to będzie? E, powiem w ten sposób, to są kwestie prawne jeszcze podpisania umowy z Nową Szkocją i Nowa Szkocja nam zezwoliła, nasz archiwum Nowej Szkocji, zezwoliło nam jedynie wykorzystać to zdjęcie na wystawy i do i do wszelkich działań wokół wystawy głównej. Czyli prawda, jeżeli byśmy chcieli zrobić, tak to teraz interpretuję na, na gorąco, zrobić e, prezentację wystawy głównej w internecie, to możemy wykorzystać, prawda? Zrobić program edukacyjny bo, w oparciu o wystawę Bo nie rozumiem tutaj czegoś, bo powiedziałeś, że to zdjęcie powinno być w domenie publicznej, znaczy, a to jest jakby zero-jedynkowe, w sensie jeżeli jest w domenie publicznej, to. Taka licencja jest e, niewiążąca dla Was, tak? Możecie z tym zrobić. W, w teorii Tak, to, ale w praktyce, prawda, e, stowarzyszenie, które jest odpowiedzialne za projektowanie wystawy, woli mieć na wszystko, jakby late, prawda umowy, żeby nikt kiedyś nie przyszedł i. Czyli inka Tak, Tak, okej. Znaczy, no jeszcze może. W przypadku, w przypadku zdjęć, to, znaczy zdjęć to może mało, ale w przypadku wielu utworów to jest jeszcze w Polsce przynajmniej prawo pokrewne pod tytułem w, w, prawo do opracowania, które jest 50 lat od momentu udostępnienia czegoś. Tylko tutaj warunkiem jest właśnie to, że utwór musi być w domenie publicznej i w, w, musi rzeczywiście po raz pierwszy ujrzeć światło dzienne w danym przypadku, więc na przykład powiedzmy ktoś by znalazł y, partyturę na przykład oryginalną y, w jakiejś no, tak, nowej tak. symfonii, znaczy nieznanej symfonii Beethovena, tak? I on wtedy opracuje to naukowo, w sensie opublikuje tą partyturę z jakimiś komentarzami i będzie miał tak. przez 50 lat y, prawo pokrewne do opracowania. Natomiast y, w przypadku zdjęć to jest bardzo dyskusyjne, że jeśli to jest prosty skan to nie jest żadne opracowanie i teraz Wy się możecie bawić z tymi umowami i tak dalej Ale w momencie kiedy na przykład udostępnicie to na stronie internetowej Ja sobie to wezmę, wrzucę na przykład do projektu Wikimedia Commons i mogę kompletnie zignorować wasze umowy, one mnie nie interesują, ja nie jestem z nimi związany Ja sobie to pobrałem Stwierdzam, że od strony prawnej To jest w domenie publicznej Więc w związku z tym Możecie sobie, nie wiem, ta, ta wy czy ta f, f kanadyjska firma może sobie robić roszczenia wobec mnie i ja to mogę zignorować. I, y, z tym, że pod warunkiem, że rzeczywiście to jest w domenie publicznej i pod warunkiem, że to jest prosty skan, tak? Z tym, że y, właśnie możliwe, że w waszym przypadku to jest tak, że zdjęcie jest stare, ale niekoniecznie jest w domenie publicznej, tak? bo nawet zdjęcia z lat dwudziestych niekoniecznie muszą być w domenie publicznej. Tak? Są takie przypadki, że bo się liczy w 70 lat od śmierci Ostatnie. o, o, ostatniego twórcy, więc w momencie, kiedy na przykład zdjęcie było robione w jakimś nie wiem, studiu fotograficznym, gdzieś powiedzmy, nie wiem, w Austrii, dajmy na to, trafiło do tego kanadyjskiego archiwum i to archiwum w sumie prawem Kaduka sprzedaje to, tak? Bo nie ma do tego praw, tylko ma prawo ma praw jakiś spadkobiec, jakiegoś austriackiego Przedawać właściciela może, tego... Parku, że jest to na wolnej licencji, no, no, ja no, ktoś tak. za to zapłaci. No, no to tak, sprzedawać. tak, Rady. że to... że <śmiech> to jest takie, a wy macie niby umowę z tą kanadyjską firmą, ale no, ona no, nie powiem, to znaczy czy o, bym archiwum, ale ona niekoniecznie to musi mieć prawa do tego. Z tej strony Michałczyk. Uwagę, że w tych prawach jeszcze były kwestie dotyczące tego, pola eksploatacji. I przypomina mi się dyskusja przy przejściu z telewizji analogowej na telewizję cyfrową, kiedy organizacje zbiorowego zarządania za sam fakt tego, że to teraz będzie rozpowszechniane w DVBT, a nie w starym analogowym. Chciały i żądały jeszcze powtórnego wznowienia niejako Bo to jest zupełnie nowe prawo eksploatacji tak. Telewizja oglądana analogowo i telewizja oglądana cyfrowo Ma być zupełnie nowym prawem eksploatacji To się na szczęście udało Wyperswadować tego, tego typu kwestie, że akurat, bo doprowadziłoby do to, to zupełnej paranoi, w którą byłoby to, że jeżeli zmieniamy algorytm kodowania na przykład czy kompresji, to proszę bardzo, nowe prawo eksploatacji, albo ktoś mi udzieli praw na to, albo mogę kasować oddzielnie, nową, przyjść do kogokolwiek i powiedzieć, no to teraz dawajcie nam na przykład 3%, a dlaczego 3%, a może 30, na przykład zupełnie. Przypominam, że akurat. W kilku krajach, które są uważane za takie wzory swobodnego upowszechniania różnych rzeczy, tabela stawek, to to akurat dotyczy praw autorskich, rzeczywiście. Tabela stawek autorskich dotyczących udostępniania materiałów do celów edukacyjnych w szkołach ma w Wielkiej Brytanii ma chyba ze 70 stron i jest oddzielnie przewidziana stawka jeżeli materiał jest udostępniany w klasie trzeciej albo czwartej, czy, czy w klasie szóstej albo siódmej, to już są inne stawki. Jeżeli to jest szkoła powszechna albo szkoła dla dzieci z upośledzeniami, to też jest inna stawka. Ta tabela jest rozbudowana w niewiarygodnych ktoś chce to skomplikować, to może właśnie dojść do tego. Zmieniamy na 64 bitowych klucz i proszę bardzo, nowe pole eksploatacji kasujemy. Więc rzeczywiście, no jeżeli akurat tak się złożyło, że muzeum zachciało, żeby mieć na wszelki wypadek muzeum historycznym, na wszelki wypadek czystą sprawę i rzeczywiście zapłaciło za fotografię, która według nas rzeczywiście powinna być fotografią w publicznej i z tego faktu, że ktoś to zeskanował, skompresował, sam proces skanowania nie przydaje temu, Prawa. sam proces skanowania nie jest utworem. I tutaj jeszcze był jeden głos, więc może pozwolimy Panu. Tak, dorwałem się do mikrofonu. E, Michał Buczyński, Wikimedia Polska. E, ja nie mam pewności, o którym zdjęciu Pan mówił, e, jeśli rozumiem to były te zdjęcia z przełomu XIX-XX wieku z tego archiwum. Tutaj, tak jak mówił Tomasz, rzeczywiście to jest tego kwestia tych 70 lat od śmierci twórcy, tak, więc to jest pytanie, czy twórca zmarł przed, znaczy przed 43. Tak, rokiem tak, obecnie. Tak, tak, tak. Natomiast, no, tak jak powiedział Marek, no, istnieje tak, tak, tak. swoboda zawierania umów, tak, i ktoś mógł wam po prostu sprzedać Niderlandy, tak. Nie ma prawa, które by zabraniało wam wziąć licencję na coś, do czego ten ktoś nie ma prawa, bo której w ogóle nie musieliście kupić zgodnie z Polskim Prawem autorskim. Pieniądze, nie licencje. Tak. E, to jest tyle. E, natomiast tutaj bym się bardzo chciał przy, przychylić tutaj do głosu kolegi, e, żeby takie rzeczy publikować, możliwe publikować na wolnych licencjach. Pan zadał takie pytanie, żapnął się po co to komu. E, generalnie wychodzimy z zasady, że ludzie mają bardzo różne ciekawe pomysły na wykorzystanie treści, które tworzymy. Na tym polega w ogóle Wikipedia, tak? Ludzie mają 101 sposobów na wykorzystanie na przykład oprogramowania MediaWiki, które jest na wolnej licencji, właśnie po to, żeby ludzie je wykorzystywali tak, jak chcą. Cała Wikipedia, nasze zdjęcia, muzyka jest na wolnej licencji, żeby ludzie mieli możliwość wykorzystania tego na swój własny sposób. My nie mamy pojęcia, w jaki sposób ludzie to wykorzystają, ale ludzie to wykorzystają, wykorzystają w sposób dobry i kreatywny. I naszym zadaniem jest tak naprawdę im to umożliwiać. Czy są jeszcze jakieś pytania lub komentarze, może do innych prelegentów? Ja mam pytanie dotyczące tych metadanych i praw autorskich, bo to mnie zainteresowało. Ja pracuję w archiwum i no, opracowuję rozmaite materiały, tworzę opisy do tych, do tych materiałów. To znaczy, że ja mam prawa autorskie do tych opisów? To znaczy, to znaczy właśnie, na ile, na ile od, yy, wpisanie kilku kilku elementów, które pobiera pani z informacji z dokumentu, jest procesem twórczym i można uznać za efekt, który końcowy za utwór. W bibliotekach, w bibliotekach, no właśnie, to też jest różnie. To znaczy w przypadku opisów materiałów historycznych, kiedy tworzone są nie, nie proste metadane, ale małe, małe Duż, ale opis opis historyczny tego tego zasobu czyli te, ta, ta część ta część uznawana jest za proces twórczy ale proste autor tytuł trudno uznać za utwór mm -hmm. czyli w przypadku prostych prostych prostych elementów nie uznajemy to za mm, za y, utwór i nie uznajemy tutaj, że nie powstają żadne prawa autorskie do. I tak było też w, w interpretacji ministerstwa odnośnie tej umowy z Europeaną, że jeżeli biblioteka czy, czy y, instytucja udostępniająca metadane może uznać pewien, pewien element metadanych za utwór i nie musi wtedy udostępniać ich i może je chronić prawem autorskim ale w większości przypadków nie uznajemy metadanych za utwory i nie chronimy ich prawem autorskich. To, to bardzo dziwne, naprawdę, bo no w przypadku na przykład opracowania XIII-wiecznego dokumentu pergaminowego, no z Agadu tutaj padł przykład Agadu, ale wiele archiwum również ma takie... Takie materiały jest koleżanka, która tym się zajmuje i to naprawdę wymaga ogromnych kwalifikacji, ogromnej wiedzy, znajomości łaciny i tak dalej. To czy ona ma prawa autorskie do tych opisów? No właśnie, bo chciałabym się dowiedzieć. Na przykład w pewnym momencie w przypadku biblioteki który może być w artykule, w elemencie opis, jaka jest treść dokumentu na tym momencie, a to, to jest tak i, to, I jeżeli Przepraszam. Ale nie, nie, rozdzielmy to, że piszemy, że e, autorem e, był Adam Mickiewicz, że tytuł jest Pan e, Tadeusz, ale nie, nie, właśnie. I to są metadane proste, które nie podlegają ochronie. Ale jeżeli zaczniemy pisać, Pan Tadeusz dotyczył tego i tego, tamtego, to ta część jest wtedy utworem i w przypadku przesyłania metadanych do Europeany, e, z tego co ja rozumiem, bo akurat w przypadku naszej biblioteki nie ma czegoś takiego, można te, te elementy zostawić lokalnie, one wtedy nie pójdą do europeanów, ponieważ no, nasze prawo nie pozwala na to, żeby był świetny spokój, to wtedy ten element nie jest przesyłany. Ale... Natomiast zasadniczo wszystkie inne elementy proste są przesyłane. Ja myślę, że trzeba jeszcze dwie rzeczy, bo tutaj tutaj tak szybko przeszli. To co Pani powiedziała, jeżeli, jeżeli mamy dokument xiii -wieczny, tak, no i mamy, Dokument i nic o nim nie wiemy i ktoś musi opracować, wymyślić skąd on się wziął, kto jest jego autorem, to to jest niewątpliwie proces twórczy i to jest jedna rzecz. Wobec tego te prawa autorskie do opisu takiego czegoś na pewno są, przynależą osobie, która to stworzyła. Ale pamiętajmy jeszcze jednej rzeczy, bardzo często jest to robione w, w ramach stosunku pracy. Wobec tego w tym momencie prawa autorskie, czyli autorem tego opisu jest dana osoba, natomiast materialne prawa autorskie należą się instytucji i ta instytucja ma prawo powiedzieć, że wszystko co w ramach swojej pracy stworzyliśmy jest na wolnej licencji, czyli to są dwie, dwie różne rzeczy, tak jak pani mówiła, jeżeli mamy skan pana Tadeusza, no to jest oczywiste, że pan Tadeusz napisał go Adam Mickiewicz, tu nie ma żadnego procesu twórczego, tak? ale, ale w przypadku takiego dokumentu, który wymaga naprawdę często ogromnej wiedzy, i ogromnego researchu, który za tym robimy i to wcale nie jest pół dnia, a to mogą być miesiące czy lata nawet pracy, to ewidentnie prawa autorskie, te, te prawa autorskie takie podstawowe należą się danej osobie. co nie znaczy, że instytucja, która to finansuje nie może tego udostępnić na wolnej licencji. Czy jeszcze jakieś pytania lub komentarze może mają Państwo? proszę. Ja Iwona Wiśniewska, Centrum Nuka Biblioteka uniwersytecka w Warszawie. Ja mam takie pytanie do Państwa z Wikipedii. Państwo mówicie, udostępniacie fotografie, nie wiem, obiekty e, wizualne. Natomiast ja bym chciała zapytać, jak czytelnik, który nie wie, że to jest w Wikipedii, jest w stanie do tego dotrzeć? Poza tym, że sobie wpisze w Google, e, nie wiem, Zamek Słukowskich, tak? I, i zobaczy obrazek. Czy jest jakaś struktura danych, jakiś format danych, yy, który dawałby użytkownikowi dostęp do tych informacji spoza Wikipedii i spoza Google'a? Znaczy, Czy jest jakaś platforma, yy, nie wiem, taka, na która by gromadziła też te wszystkie projekty, o których tutaj tak? przez dwa dni rozmawiamy? Tak i nie. To znaczy... Yy... Tak naprawdę do tej pory był to jedna z takich trochę piętach ilecowych, znaczy metadane, bo, bo o tym mówimy, nie były w łatwy sposób dostępne. To ja nie, nie już mam. Nie były w taki łatwy sposób dostępne. Ja myślę, że takim jednym z projektów, który się urodził de facto ile rok temu tamku, tak, Wikidata, zaczyna być takim agregatorem metadanych różnych różnych, które się mogą pojawić. Sformalizowanych? Tak sformalizowany. Sformali... Znaczy, to, to jest projekt, który jest w trakcie tworzenia. On zaczął od pewnych rzeczy, które technicznych na Wikipedii, ale generalnie idea projektu jest taka, to jest właśnie semantic wiki, to, to, to są metadane i wiele innych rzeczy. Co z tego wyniknie, zobaczymy. My jesteśmy bardzo otwarci na wszelkie pomysły tego, jak to, jak to udostępnić. Ponieważ no, naszą Połączmy ideę... siły. Jak najbardziej bardzo chętnie zapraszam do kontaktu wszelkie pomysły mile widziane, my wiemy, że, że, że jest pewien problem, trzeba pamiętać o tym, Wikipedia to jest coś, co jest encyklopedią pierwszego kontaktu, tak, natomiast w tej chwili jest tam mnóstwo informacji, które mogą być wykorzystane zarówno przez uczniów klasy drugiej, jak i naukowców, oczywiście nie, nie w formie copy-paste z Wikipedii, bo to, bo to w pracy naukowej nie uchodzi, ale, ale jako wędka do złapania czegoś dalej z odnalezienia tych danych. Więc ja, my jesteśmy bardzo otwarci na wszelkie formy współpracy, żeby, żeby spróbować to uporządkować i udostępnić w jakikolwiek inny sposób, jaki tylko możemy sobie wyobrazić. Znaczy jeszcze może, o. jeśli chodzi o teksty w Wikipedii, to one są wszystkie na jednej licencji i wystarczy na stopce w, w każdego hasła w Wikipedii jest link warunki użycia. Czy tam kliknąć? Dzisiaj można wszystkiego dowiedzieć w prosty, szybki sposób. A z lewej strony w menu jest taki yy, No tak, to jest też wyjaśnione tam w tych warunkach. To jest, bo po to piszą wikipedyści, więc to jest proste. Jest jedna licencja i ona działa na wszystkie teksty. Natomiast druga rzecz, to są zdjęcia i inne multimedia Tutaj też jest proste, klikamy To co prawda, bo to by było bardzo trudne, żeby jakby w artykule w Wikipedii Obok zdjęcia były od razu szczegółowe wszystkie licencyjne informacje Które są czasem bardzo długie Ale Natomiast... nie, nie, nie miałam na myśli licencyjnych informacji Tylko takich informacji, powiedzmy no, interesuje mi jakiś konkretny obiekt Chciałabym z tego y, zalewu informacji, które jest w sieci wybrać nie wiem, o jakiejś miejscowości, tak? I mieć je w jakiś sposób usystematyzowane. Ale no nie rozumiem, jaki obiekt? Zdjęcie... Nie wiem, architektoniczne, na przykład, tak? No to jeżeli jest artykuł w Wikipedii na temat tego obiektu, to tam wszystko jest zwykle napisane, ale... Ale, ale y, znaczy zmusza Pan w tym momencie do wyjścia do Wikipedii. No bo to jest Wikipedia, żeby tu nie chodzić no, oczywiście. Nie jeszcze ja? żeby się nie dowiedzieć nie czegoś o Wikipedii. Nie, nie, pomijając, y, pomijając coś takiego, y, żeby, znaczy ja nie muszę albo mogę korzystać z y, jakiejś multi wyszukiwarki, czegokolwiek innego i tam takie informacji też mogłyby trafiać no to zależy problemu, od tego kto tam metadane napisze. wikipedii trafiły do jakiejkolwiek innej wyszukiwarki no, tak, którą cokolwiek tak. chce wyobrazić tak? jeżeli ktokolwiek chce e, zindeksować e, metadane w wikipedii e, w jakikolwiek sposób je zdefiniujemy bo to oczywiście jest tak straszliwie ogromny temat że to, to można sobie głównie namiętnie dyskutować nie ma żadnego problemu, to jest na tak wolnej licencji, że praktycznie wszystko z tym się da zrobić jak to zrobić, no to oczywiście my chętnie pomożemy technicznie, bo tak naprawdę problem jest nie licencyjny, nie, nie, nie, nie koncepcyjny, problem jest techniczny w jaki sposób to zrobić, dlatego prośba o kontakt, my chętnie pomożemy jak się do tego zabrać, znaleźć osoby, które są w stanie w tym pomóc, bo, bo to nie znaczy, że ja, czy Tomek, czy, czy, czy, czy Michał w tym pomożemy, ale Pewnie znamy ludzi, którzy, którzy mogą w tym pomóc. Ja tu mogę od siebie powiedzieć, bo pojawiło się klasko multiwyszukiwarki, więc może trochę złapałem o co chodzi. Wikipedia generalnie ma API, co oznacza, że można to tak dołączyć jest. do multiwyszukiwarek, na przykład bibliotecznych. I są przykłady wdrożeń multiwyszukiwarki Primo, na przykład, gdzie po wyszukiwaniu po wyszukaniu wiki, na, na stronie biblioteki, w multi wyszukiwarce biblioteki jakiegoś hasła, yy, znaczy jakiejś frazy, yy, po pierwsze przeszukuje, yy, prima przeszukuje, czyli to jest nazwa oprogramowania, przeszukuje yy, Wikipedię też pod tym kątem, a nawet jeżeli klikniemy już jakiś rekord, yy, jakąś książkę, to możemy na przykład yy, przeczytać informacje o autorze z Wikipedii. Tak, no, API jest bardzo dobrze zintegrowane. merytorycznie i to, do tego można, można się dostać. Jest dość pomysł. łatwa do zrealizować. Co więcej, yy, jest łatwość dodawania pewnej funkcjonalności do tego, jeżeli ktoś potrzebuje nowej funkcjonalności, coś czego w tej chwili nie ma jest łatwo dotrzeć do ludzi, którzy są w stanie to, to, to dodać, to jest open source, to, to wszystko jest na open source, to, no naprawdę można samemu dopisać, można poprosić kogoś, żeby to dodał i responsywność deweloperów jeśli chodzi o API jest całkiem przystępna. Czy jeszcze jakieś komentarze lub pytania? Nie ma już żadnych pytań.